Witajcie w szóstym wydaniu Misterium Grozy, na które zaprasza Was Krzysztof Korsarz-Biliński, a zaprasza dzisiaj samotnie, albowiem mój współredaktor Michał Stonawski wybrał się na zasłużony urlop. Jednakże nie myślcie, że tutaj będę tylko sam dzisiaj ględził Wam do uszu, bo ze mną będzie jeszcze kilka zacnych osób, a będzie też i współredaktor, czyli Michał Stonawski, ale tylko na połączeniu Telefonicznym, ale ma dla was wiele, wiele ciekawego do zaoferowania, więc na te dzisiaj akurat korespondencje czekajcie z uwagą. Za to za nami dzisiaj pierwszy utwór, jaki mieliśmy okazję wysłuchać, utwór zespołu Anankę, Sara. Jeżeli chodzi o zespół Anankę, to nie wiem, czy część z was kojarzy taki dawny, dawny zespół progresywno rokowy polski Abraxas. Abraksas to zespół o, wyjątkowej dla mnie, o wyjątkowym dla mnie znaczeniu, z tego chociażby powodu, że często sięgał po wybitne utwory literackie. Sam tworzył własne światy i własną poetycką wizję artystyczną, która naprawdę mocno, mocno ujmowała mnie, a obecnie projekt cały przekształcił się w tak zwane Anankę. Co do utworu, który dzisiaj przywitał nas w Misterium Grozy, to sam zespół pisze o nim mniej więcej tak. I To akurat też wiąże się przede wszystkim z nastrojem grozy. Cytuję więc. Ta historia często do mnie wraca. W głębi serca wierzę, że pamięć nie jest przypisana tylko ludziom. Stare drzewa, kamienie, czerwące rzeki piszą swoje pamiętniki. To opowieść o pięknej młodej Żydówce, która jadąc karetą do synagogi w dzień swojego ślubu nigdy tam nie dotarła. Jej zbroczone krwią i okryte hańbą ciało znaleziono na drodze w lesie. Jej ukochany rozpoznał pannę młodą po śnieżnej sukni i długich kasztanowych włosach. Ponoć w tamtych czasach ślub Żydówki z katolikiem przeważnie kończył się zbrodnią. Ludzie mówią, że gdy na las opada gęsta mgła, wyłania się z niej postać panny młodej, poszukującej swego ukochanego. Od tego czasu zawsze omijają to przeklęte miejsce. Do muzyki Anankę, a może nawet nie tyle Anankę, co dawnego projektu Abraxas, dzisiaj będziemy jeszcze powracać. Będziemy powracać, a to dlatego, że y, słów kilka powiemy o reedycjach klasycznych utworów Grozy, którymi poszczyciło się wydawnictwo Zysk. Powiemy o jakby, radości, która wiąże się z tym, że y, projektem wydawniczym, ale także mamy kilka krytycznych uwag odnośnie niego, wobec czego myślę, że okraszone muzyką Abraksas nie będą aż takie surowe, jakby się chciało to widzieć. Aczkolwiek z tą surowością nie przesadzajmy, bo projekt jest naprawdę wyjątkowy i zacny. Wspominał o nim już zresztą Sebastian Sokołowski w jednych z naszych korespondencji. Często gdzieś wspomina o nim też na profilu Facebook Piotr Borowiec, więc jest tutaj co naprawdę przytaczać, a już zresztą wiele, wiele ciekawych książek tam się ukazało, ale o tym jeszcze za chwilę. Dzisiaj również kilka innych ciekawych rzeczy związanych z horrorem i fantastyką. Oczywiście klasycznie mamy do czynienia z audiobookiem, dzisiaj mamy Agnieszkę Kwiatkowską, ale o tym chyba faktycznie już za moment i po prostu bardziej treściwie. Nie muszę wszystkiego oczywiście zapowiadać, bo pewnie każdy z was, który śledzi poczyniania Misterium Grozy, wie mniej więcej o czym dzisiaj w audycji będzie. A na sam początek, na sam początek wielki duet, który zaowocował wyjątkową pozycją w polskiej literaturze grozy, Robert Cichowlas i Łukasz Radecki. Patronuje temu wszystkiemu oczywiście nie kto inny jak zacne wydawnictwo Wideograf, a tytuł książki to Miasteczko. Jest to jedna z pozycji, które ostatnimi czasy dane było mi przeczytać. Książka dosyć gruba, bo to jest prawie 350 stron mocnego horroru, pełnego zarówno okropieństw krwi, różnych takich rzeczy no dosyć niemiłych w odbiorze dla przeciętnego człowieka ale także dużo, dużo bardzo w tej książce erotyki, seksu i perwersji. To właśnie miałem na myśli. Miasteczko jest opowieścią, którą można by było ustawić w takim zacnym gronie, jak powieści chociażby Grahama Mastertona, bo mniej więcej z tym autorem chyba kojarzy mi się cała ta historia najbardziej. No może też dlatego dałem się troszeczkę ponieść, gdyż na tyle okładki, mamy właśnie polecenie przez samego mistrza horroru tejże książki i przede wszystkim dwóch autorów. O czym jest miasteczko? Zanim przejdziemy do tutaj omówienia powiedzmy takiego krytyczno recenzenskiego. Miasteczko jest fabułą, która opiera się na wyjeździe wakacyjnym Marcina Lanowicza i jego żony Anny do miasteczka właśnie tytułowego Morwany. Sam wyjazd do miasteczka Morwany już na samym początku jest okraszony czymś bardzo niepokojącym. Pierwszy rozdział książki bowiem zawiera przestrogę, jaką żyjącemu Marcinowi Lanowiczowi przedstawia jego nieżyjący brat Filip. Przestrzega go przed wyjazdem do miasteczka, gdyż mówi, że będzie to dla niego bardzo, bardzo złą przygodą i czymś zagrażającym życiu. Oczywiście Marcin, jak to każdy w sumie chyba współczesny człowiek, pomimo szoku, jakiego doznaje podczas spotkania z duchem zmarłego brata, jakby jest tym trochę przejęty, ale nie do końca i mimo wszystko stara się myśleć racjonalnie. Co prawda, Marcin jest też pisarzem, jest całkiem poczytnym autorem roman Siedeł i właśnie dzięki tym roman utrzymuje się na bardzo, bardzo, można powiedzieć, zacnym poziomie. Wierzę na ten urlop również z innego powodu, gdyż akurat tuż przed planowanym dostarczeniem najnowszej książki do swojego wydawcy napada go niemoc twórcza. No i tą niemoc pragnie przełamać wyjazdem gdzieś w taką leśną głuszę. Murwany oczywiście tą leśną głuszą są, i to aż za bardzo. Tam bohaterowie spotykają Mieszkańców, którzy nie za bardzo można powiedzieć pasują do wakacyjnego nastroju. Są bardzo zmęczeni, zastraszeni. Ogólnie można powiedzieć, że nawet ich wygląd zewnętrzny sprawia wrażenie dosyć horrorowe. Mimo, że dom, w którym mieszkają, jest super nowoczesny, elegancki, to jednak większość morwan jest trochę zapadła, można tak by powiedzieć W tym oczywiście wakacyjnym nastroju losy zaczynają się plątać nie tylko Marcina, jak i jego żony Anny, ale również innych osób. Inną osobą, która trafia tam równocześnie jakby z naszymi turystami jest detektyw Paweł Filis posiadający co prawda, można powiedzieć, telepatyczne zdolności, ale te zdolności... Niczemu się nie przysługują, bowiem sam daje się jakby zaciągnąć w pułapkę przez taką jedną z dziwnych kobiet mieszkających w Morwanach, przez Marysię. Tam wszyscy bohaterowie spotykają się z naprawdę perwersyjnym horrorem. Wszyscy poza Marcinem Lanowiczem, który akurat tutaj jako bohater jest osobą, z którą można by się zżyć i której no, robi się żal przez pewną część tej książki. Nie będę wiadomo zdradzał i spoilerował tego, z czym tam się bohaterowie spotykają, ale myślę, że akurat każdy, kto lubi horror dosyć taki krwawy, dosyć, można powiedzieć, brutalny, może sięgnąć śmiało po miasteczko, jest też miasteczko powieścią napisaną bardzo jakby precyzyjnie. Tam odsłaniają się różne elementy przed nami bardzo szczątkowo. Dzięki temu książka naprawdę posiada swój tajemniczy charakter. Co prawda niektóre elementy można byłoby, na niektóre elementy można byłoby spojrzeć krytycznie, tak jak na przykład na dziennik Joanny Kiszelewskiej, który zostaje podarowany Marcinowi przez jednego z mieszkańców wsi po to, ażeby ten jakby doszedł do sedna, co tutaj się naprawdę dzieje. Dziennik też jest interesującą historią, która pokazuje w jaki sposób rzekomo wszystko się na tej wiosce, czy też w tym miasteczku zaczęło. Jest tutaj, można powiedzieć, taki powrót do czasów jeszcze prl co co ostatnimi, ostatnimi czasy jakby jest dosyć często wykorzystywanym motywem i sprawdza się, można powiedzieć. Tutaj akurat sprawdza się również. Co jeszcze jest takie bardzo istotne dla tej fabuły, to jej związek ze Słowiańszczyzną. I z początku wydaje się w książce, że jest to tylko jakby no, taki delikatne nawiązanie do tradycji słowiańskich, pogańskich. Jednak kiedy już zabrniemy ponad dwusetną stronę i można powiedzieć mamy w książce z górki, to wtedy wszystko wychodzi jeszcze bardziej na jaw. Polecam tę książkę właśnie również miłośnikom takiej pogańskiej słowiańszczyzny. Tutaj bądź co bądź, właśnie oni chyba byliby najbardziej zadowoleni z tego, co działo się w tym miasteczku. Książkę czyta się oczywiście naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Oczywiście były już recenzje również krytyczne na jej temat i nie da się tutaj ukryć, że dużo, dużo elementów powiedzmy klasy B, nazwijmy je tak ogólnie, bo wiadomo, że odnoszą się one do większości filmów grozy tak zwanej klasy B, tutaj również się pojawiają. Miasteczko nie jest powieścią, która zresztą dąży jakby do spełnienia ideału niesamowitej, wysokiej literatury grozy. To jest książka mocno przygodowa. Tutaj akcja poza może tą pierwszą częścią, gdzie poznajemy bohaterów, toczy się naprawdę bardzo szybko i dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo. Oczywiście duże nastawienie jest również na te elementy perwersyjne i elementy, można powiedzieć, czasem też gor. I one tutaj wszystkie bardzo dobrze pasują. Także nie ma tutaj jakiegoś dysonansu, jeżeli chodzi o wprowadzanie ich do takiej literatury i połączenie tego ze słowiańszczyzną. Gdyż, jak żeby tutaj powiedzieć, żeby za wiele nie zdradzać, końcówka myślę, że usatysfakcjonuje wszystkich, jak to już mówiłem, którzy bliżsi są sercu pogańskiemu naszej słowiańszczyzny niż religijnemu obecnemu. Co, do, co jedno, co mnie tak na przykład boli, a to już ogólnie mówię o książkach wideografa, to czasem to, że kuleje w nich redakcja. No, szkoda, szkoda, że redaktorzy przepuszczają często różne błędy stylistyczne, niedopatrzenia. Nie mówię tutaj nawet o literówkach, bo tych akurat chyba niewiele zauważyłem, ale często powtórzenia i często jakieś takie nie do końca sensowne zdania miały miejsce się pojawić, aczkolwiek nie jest to oczywiście nagminne. Zdarza się to być może tam kilkukrotnie i tak naprawdę nie przeszkadza w lekturze, ale tutaj akurat apel do wydawcy, że mógłby troszeczkę uważniej swoich redaktorów przypilnować, którzy te książki puszczają do druku. Druga sprawa jest może taka, że z drugiej strony nie ma też co przesadzać. Wydawnictwo Wideograf jest chyba jednym z najbardziej płodnych wydawnictw, ale też takich, które wydają naprawdę świetne książki i wydają je w naprawdę ładny i atrakcyjny sposób. Tutaj również mamy do czynienia chociażby z grafikami przy każdym rozdziale, które no, sprawiają, że książka jest bardziej estetyczna i ma taki swój niepowtarzalny nastrój. Co można jeszcze powiedzieć o samym miasteczku? Jeżeli chodzi o taki temat, który poruszyliśmy już w Misterium Grozy, a który roz, był poruszony również na tegorocznym konie, to na ile sprawdza się groza małomiasteczkowa. Tu akurat nie mieliśmy z grozą małomiasteczkową do czynienia w takim rozumieniu, w jakim dyskutowaliśmy z Kazimierzem Kyrczem, Grzegorzem Gajkiem i resztą kolegów na konie, czy też później wspólnie z Michałem Stonawskim tutaj roztrząsaliśmy jeszcze ten element w naszej audycji. Tu miasteczko właściwie jest za dużo powiedziane. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju zapadłą wsią, zupełnie odciętą od świata, odciętą w sposób dosłowny, gdyż kto już raz położył nogę w Morwanach, to już stamtąd się nigdy nie wydostał. No i o tyle jest to istotne, że ta groza jest taką klaustrofobiczną i zamkniętą grozą. Tutaj akurat nikt jakby z zewnątrz nie może wejść i pomóc e, głównym bohaterom a oni sami się nie mogą wydostać ani też o tę pomoc poprosić bowiem jest taki jeden e, moment kiedy e, Marcin czyli główny bohater dodzwania się na policję e, mówi ażeby przysłano radiowóz e, do właśnie Morwana i tu zaczynają się kolejne schody gdyż nawet policja nie za bardzo wie jak, marze, jak może sobie z tym poradzić ja oczywiście polecam książkę Miasteczko każdemu miłośnikowi takich y, mocnych horrorów z naprawdę fajnie skrojoną akcją. Tutaj akurat trzeba jeszcze zaznaczyć, że Robert z Łukaszem postawili też duży jakby nacisk na to, ażeby rozbudować też y, jakby swoich bohaterów. To nie są już tylko y, jakby pionki przesuwane po fabularnej szachownicy, ale bohaterowie, którzy mają swoją przeszłość, mają swoje charaktery i dzięki temu, że jakby poznajemy ich przez całą książkę, bo to nie tylko jest opis jakby na początku, gdzie bohater jest dokładnie opisany z jego różnymi cechami charakteru, poznajemy go również później, jak zachowuje się w danych sytuacjach i dzięki temu wiemy jakby dlaczego spotykają co niektórych ludzi takie, a nie inne przygody w Morwanach. No, można też zaliczyć miasteczko do takiej po części książki apokaliptycznej, ale o tym myślę, że już chyba więcej nie powiem. A wszystkich, których zainteresował właśnie ten wątek, no, myślę, że sięgając po tę książkę nie zawiodą się, bo mamy tutaj, jak już wspominałem, do czynienia z naprawdę świetnie skrojonym horrorem, który, no, miło było przeczytać i miło było wejść w tę niesamowitą i dosyć przerażającą historię. Mając na uwadze feralną wycieczkę do miasteczka Morwany, będę miał dzisiaj dla was jeszcze jedną taką podróż. Podróż do pokoju na jedną noc. Tą podróż będzie nas zabierał zespół Decad z płyty Syreny nad Miastem. Utwór pierwszy otwierający pokój na jedną noc, a zaraz po tym utworze korespondencja dzisiaj nasza pierwsza, w której w roli głównej Tomasz Siwiec z Horror Masakra. Koronek. pewnym krokiem ruszyła w jego stronę. Nad nimi chłodny wentylator, a szmer. Na ustach szminka w kolorze Bloody Girl. W pokoju tylko rajon, zapach burbonu i nagły z nieba gron. Nawet przez chwilę nie zadrżała jej dłoń, 6 mm przeszyło jego skron. Ale ja nie wiem o czym mam w ogóle dzisiaj mówić. Dlaczego? Dlaczego? Bo szczerze powiedziawszy ja miałem się... Coś wymyślić no. dzisiaj nowego, coś, coś niezwiązanego, wiesz, bo ostatnio byłem przygotowany, nie? Miałem mówić o... o tych jedenastu grzechach i tak dalej. Mhm. No i dzisiaj chciałem wymyślić całkiem coś nowego. Stwierdziłem, że rano wstanę, po prostu wezmę coś nowego, wiesz? Coś, coś, coś co jeszcze nie, o czym nie było mówione, o, o czym nie było jeszcze pisane, i tak dalej. No a dzień, niestety, tak przebiegł, że do tej chwili po prostu wiesz, tak yy, nie miałeś czasu pomyśleć. No właśnie, no i, i teraz się zastanawiam, może bym, się, może bym jednak powiedział coś o tych grzechach, nie? No o grzechach na pewno, nie tylko o grzechach, ale o czterech echach też. Na cztery gechach. no właśnie, no, właśnie. No, myślałem. Właśnie czekam, kurde, wczoraj kupiłem. Kupiłeś? A czy wiesz co, ja, ja nie wiem, kto tam to bardzo kupuje, bo to wiesz, A. ja się tam nie zbyt do Chyba, że ktoś tam napisze, że mam coś podpisać, to przynajmniej wiem komu, nie? A to wiesz co, to tam jeden, jak będziesz wysyłał, to możesz podpisać. No, ale... No, bo wiesz... ja tam wczoraj jakoś kupiwałem. No, ale... Czekaj, wczoraj, wczoraj, sobota, no to mogło jeszcze nie pójść, no. No, nie, nie, nie, no na pewno nie, bo to, to tak... Czekaj, wczoraj albo... Piątek już kurde nie pamiętam, ale jakoś teraz na dniach to było. No bo wiesz, jeszcze jak ja wysyłałem, jak się bawiłem jeszcze w, w masakry, mhm. to było tak, że ludzie zamawiali, a ja wiesz, a dopiero jak mi się tam nazbierało z 10 czy ileś, no to no to wtedy wysyłałem, nie? A teraz akurat żona się przy tym bawi, a ona wiesz, tylko jakiś SMS, znaczy przyjdzie mail, od razu wysyła, nie? Od razu. Mhm. Więc ja no, czasami nawet nie mam, wiesz, nie, nie mam za bardzo pojęcia, to tam się szczerze powiedział przyjdzie ale raczej znaczy, nie mam pojęcia, no wiesz, no patrzę się, nie? No, no bo idzie to fajnie, na razie nie ukrywam, dobrze idzie szczególnie echa. O, to dobrze. No, a ten, a, a grzechy? No tak sobie, tak sobie, no. no, no. A grzechy się jeszcze nie załapałem, uzbieram kasę, to sobie kupię. <grym> a wiesz co, jak ten, jak... Nie, jeżeli nie są wysłane, to ja ci prześlę tam grzechy. Spoko, spoko, nie mam problemu. No. no nie, no to ja tam będę musiał za nie zapłacić też <grym> zawsze. coś. Eee. <grym> e, dobra, dobra, to ten. Mam tyle prowara. Tylko dzisiaj Michała nie ma, no to niestety musimy sobie porozmawiać we dwójkę, bo pojechał się szlajać na wakacje gdzieś. Tylko, że teraz wyjechał na wakacje, a tutaj deszczowa pogoda, haha. Aha, aha. Ale wiesz co, jak przyjedzie, tego skasujemy. No pewnie. <suszy> Tom, jeszcze takie pytanie, bo ty jesteś na tym, na kwasonie, no nie? Oczywiście. No, Ja ostatnio odświeżam sobie takie stare, to już czytałem 10 razy, ale odświeżam sobie szczury, ostatnio. Wczoraj zacząłem właśnie na nowo czytać. Herberta. no wiem, pamiętam. Kurde, ale ta książka to mnie normalnie rozpierdzieliła. Znaczy rozpierdziela mnie po prostu. Wiesz, przeczytałem ją już parę razy z tego co pamiętam, nie? Tam jak, jak kiedyś tam parę lat temu, ale, ale wziąłem ją znowu i tak jakbym ją czytał pierwszy raz, nie wiem. A no wiesz, ja na przykład jak sięgnę po twierdzę, to też pewnie będzie tak, jakbym ją pierwszy raz czytał, bo ja już prawie nic z tego nie pamiętam. Ja jeszcze tylko jedyne, co to oglądałem film kiedyś na podstawie twierdzy. Taki kurde, całkiem fajnie zrealizowany, tylko wiadomo na końcu takie kiczowate efekty specjalne, jak tam wychodzi ten jakiś wampiropodobny i coś tam się dzieje strasznego, no to to już takie jest trochę męczące, ale tak ogólnie jest fajnie, wiesz, pokazane tam całe to wojsko, żołnierze, to, to cała ta sytuacja taka tajemnicza no, jest całkiem niczego sobie, także film jest naprawdę fajny. Zresztą chyba no, mówił, że chyba nawet oni nakręcili chyba drugą część, nie? I było, nakręcone. było coś takiego? Kurde, o drugiej części nic nie słyszałem. I coś, mi co, chyba, że ja coś, nie wiem. wiem, że tam Sebastian wrzucał ostatnimi czasy troszeczkę tych jakby drugich i trzecich części tej Twierdzy i tam był chyba ten Odwet i, i Odrodzony chyba bodajże, czy coś takiego i to... Ja już jeszcze Twierdzę pamiętam, ale Odrodzonego to już nie bardzo. A ja nawet chociaż... nie czytałem, to wiem, że nie czytałem. Ani tego, ani Odwetu. Ja właśnie, a Odwet to nawet nie wiem, jak wygląda. Osta Ostatnio Sebastian wrzucał. To na pewno mu lajkuję, bo ja mu wszystko lajkuję. <śmiech> tam na tym Phantom Pressie. No, na Phantom Pressie, tak. tak. No, no, no, no, chociaż z tego, co pamiętam, to Twierdzę, Odwet... No i Amber to wydawał, no. Właśnie to, a jak z tymi jedenastoma grzechami głównymi? Jak z tymi 11 grzechami? No, no. One się już ukazały i już jakieś pierwsze odzewy są? Są odzewy, to znaczy już teraz zamówiliśmy drugą partię, że tak powiem. O. Znaczy, bo tu jest wiesz, sytuacja o tyle yy, taka troszkę nieprzewidywalna, że jest to... Książka była reklamowana, zresztą opis z tyłu książki, który no, nie ja wymyśliłem, yy, Pokazało tą książkę jako zbiór opowiadań takich y, ekstremalnych no z, mhm. z gatunku. Tam gor i tak dalej. Wie? Masakra Totalna. Ale ja, jeszcze zanim ona się ukazała, zanim ona się pojawiła, już pisałem na blogu i informowałem i mówiłem, że, no, że, to, nie jest, że to nie jest 100% sieczka GOR. Y, no ale wiadomo, że. No, no i zarówno ja pewnie jak i Czarny, że jesteśmy jakby niewolnikami tak. pewnego rodzaju wizerunków zresztą. Zaetykietowani. Tak, ja jestem zresztą z tego bardzo zadowolony. <laughs> e, no, no i poszło jak poszło, nie? No, no że nie, nie było to zgodne z prawdą, że reszta portale się włączyły w, w promocję, no i właśnie pisząc pod kątem, że jest to ekstra mocne i tak dalej. No i mi to nie przeszkadzało, nie? Że tak... Że tak... Ja, ja po prostu chciałem, żeby, żeby te historie, które się ukażą w tych opowiadaniach, no były po prostu mocne, krowe, a przede wszystkim ciekawe. Nie? Żeby to nie było. Bo ja sobie się staram robić tak, żeby to nie było bezsensownie, epatowanie jakimś rzucaniem flaku na prawo i lewo takie samo dla siebie. żeby coś, coś z, tą, coś z tym jeszcze było głębiej. No, to jasne, akurat człowiek już jest trochę dojrzały, żeby tylko jednym takim elementem się zachwycać. No właśnie tylko. To tak właśnie jest, że jak komuś rzucisz hasło horror ekstremalny, no to przeważnie ludzie kojarzą, że to jest tylko i wyłącznie rzeźnia i koniec. Kropka, no nie? A, no tak. Że nie ma w tym nic więcej, nie? no ale właśnie tutaj, tutaj akurat, według mojego przekonania jest troszkę więcej. Przynajmniej ja na przykład tutaj mówię teraz o zawartości tekstowej mojej, bo nie chcę się wypowiadać na temat zawartości tekstowej Tomka Czarnego. No, ponieważ tylko on wie, no, w jakich okolicznościach jak te powstawały, jego teksty, i zapewne, jeżeli będzie chciał, będzie tak ochęcił, to się pewnie na ten temat wypowie. Ja się na temat tekstów są nie będę wypowiadał, prawda? No, na pewno on jest bardziej do tego y, uprzywilejowany. No właśnie, jeżeli, jeżeli. A w ogóle, jeżeli już mówimy o takim mocem chorocze, to y, jeżeli ja bym miałbym się podpisać po czymś takim, y, to no, trzymając się tej etykietki hardcore horroru to taką książką, pojawi się taka książka, która będzie w 100% właśnie taką, 100% właśnie takiego horror porn, nie wiem, gor jak to nazwać, mm. i tą książką będzie Liturgia plugastwa, nie wiem czy tam widziałeś już kiedyś takie coś A zające. coś się pojawiało, tak, tak, tak. tak. Właśnie, to ja, ja strasznie się niecierpliwie. Ale, ale nie da się na razie tego przyspieszyć. I to, to jest książka, którą no, pracujemy teraz. Znaczy, właściwie szlifujemy końcówkę, bo już ona już jest w większości jakby zrobiona. Tylko z taką autorką Karoliną Mangustą Kaczkowską. Jest to taka e, pani, która być może jest kojarzona z, ona miała tam opowiadanie w, w książce Oblicza grozy e, Zombie Love. I ma takie dość mocne opowiadanie. no i to, to będzie właśnie takie takie takie, takie 100 zarobaczone główienko, którego właśnie starszy, sam się nie mogę doczekać nie I w tym wybierze ja pokładam wielkie nadzieje zresztą w ogóle Karolina to jest autorka takich przy którym mi po prostu pada szczęka i się cieszę że w ogóle mam możliwość współpracy z nią ja bym ją w ogóle ja, dla mnie to jest y, kobieta mało znana, ale je, jak dla mnie jest niekwestionowaną królową polskiego hardcore w Polsce. Na serio. <grym> o, no to będziemy czekać. Liturgia plugastwa, tak? To jest ten. I wstępnie hmm. mamy już ustalone, kto to wyda, także nie ja, akurat tym razem. <grym> A jakieś większe wydawnictwo, czy. Yy, to znaczy, ty? Yy, to znaczy... Czy jeszcze nie możesz powiedzieć? <grym> Może na razie jeszcze, jeszcze się wstrzymam. Bo potem, potem, potem. No. Okay. Nie, nie wiem czy te ludzie odpowiedzialni właśnie za, za ten projekt. Chcieli, żeby ja już o tym mówił. Nie wiem jeszcze, nie wiem. W porządku. Będziemy czekać na premierę zatem. No. I wtedy się informuję. Do czarnych, do, do, do, do, do, do pana czarnego, do 11 grzechów i tak dalej. No. No to. Z tą książką było tak, że Tomek Czarny zorganizował okładkę do książki. Autorem okładki do książki jest yy, facet, który zwie się Kornel Pieciński. Yy, z tego co wiem, to chyba Tomek Czarny coś tam jeszcze kombinuje, jakieś tam yy, też takie mocniejsze opowiadania, i wiem, że nawiązał współpracę właśnie z tym Kornelem Piecińskim. Jak widać, okładka 9 grzechów, jeżeli ktoś miał przyjemność lub nieprzyjemność, do nas różnić się właśnie różni się od tego co ja zazwyczaj <laughs> yy, no, u Ciebie mamy Pana Goryla, no nie? Właśnie, czyli ręka, noga na ścianie. <laughs> Ale tym razem musiałem się dać przekonać, do czegoś mniej nie ma eksperyment. <laughs> no właśnie, okładka troszeczkę tak odchodzi. Bardziej przypomina mi okładkę do, powiedzmy, filmów o nawiedzonych domach trochę, niż, niż do takich jakichś okropności, no które rzekomo są tam zawarte. A druga z książek, które tam ostatnimi czasy jest Twojego współautorstwa to cztery echa grozy. To akurat książka, która zwiąże się z akcją w horror walce z chorobą, z tym szczytnym celem, o którym już wspominaliśmy. I czy tak naprawdę to jest które wydawnictwo pod tym szyldem? Pierwsze dopiero takie mocne, czy już coś było wcześniej, horror znaczy, walce z chorobą? To jest tak, że kiedy powstało horror walce z chorobą, cała ta inicjatywa, to już na rynku były... I czasopisma Horror masakry i był demoniką i tak dalej i w momencie powstania tej akcji to ze sprzedaży każdego z tych czasopisów, i tak dalej odkładana była dajmy złotówka no nie? na każdym z tych, z tych produktów Horror masakry ja tam napisałem na stronie i Horror masakry i u siebie na blogu ile z danego egzemplarza mogę przeznaczyć na szczytny cel więc jeżeli chodzi o, o całość jakby, no to, no to 4 Echa Grozy jest takim drugim, którą całość z dochodu idzie na szczytny cel. To znaczy, to jest... Cztery Grozy to jest książka, którą tam napisaliśmy z innym pisarzem, Norbertem Kula. No, no właśnie. Znanym już z Misterium, pod, z, z audiobooka. Dokładnie, dokładnie, do, dokładnie. Zresztą, no pisze mroczne opowiadania, a tak, że bawi się y, taką dość mroczną poezją. No, mm -hmm, zresztą, tak, tak, też czytałem. Zresztą trochę, y, wiesz to, bo ja do tej pory y, wiesz, z poezją nie za bardzo byłem, ale czytam, czytam y, te jego y, właśnie wiersze i tak dalej i to mi się podoba. Ja ci powiem, że styl jego akurat poezji troszeczkę kojarzy mi się z takim stylem pisania angielskim? Może to dziwne, ale budowanie na przykład czy to rymów, czy w ogóle tych, tych nierównomiernych wersów no stricte właśnie podchodzi mi pod taki angielski, trochę może na przykład ja przynajmniej jak czytałem, bo ja kiedyś dawniej jeszcze, no to mocniej siedziałem w poezji, przede wszystkim też mrocznej, a to mi się kojarzył z Robertem Frostem, jednym z takich współczesnych też no, mrocznych pisarzy dosyć. No w każdym razie, jeżeli ktoś jeszcze nie miał do czynienia z, z, z prozą poezją Norberta Góry, no to, no to można za, zapraszamy na jego profil, no nie? Tam na pewno znajdziecie wiele ciekawych rzeczy, nie w każdym w no jest na czym zawiesić oko. Fajne, fajne rzeczy, no. a cztery h grozy to są cztery opowiadania praktycznie, tak? Tak, tak na w ogóle jeżeli jeszcze mogę wrócić, bo Norbert pierwszy pad na pomysł yy, w stylu tam Pamiętam, pewnego dnia, on, bo on do mnie napisał, słuchaj, napiszmy coś tam, coś, no, z czego dochód można by było przeznaczyć na jakiś szczytny cel. To była taka propozycja jakoś tak luźna, luźna, no nie? No i, no i po prostu napisaliśmy, nie? Ja sobie pomyślałem, że no, skoro inni nawet potrafią tam pompować rower dla szatona, nie? <śmiech> <śmiech> Dlaczego my byśmy nie potrafili napisać, poświęcić swojego czasu, żeby komuś się przydać, nie tylko, nie przeszkadzać przeszkadzać, kurwiać innych swoim odbędnością, nie? To jest... I akurat to jest bardzo niewielka książeczka liczy niewiele ponad 40 stron. No i sprawdza ona się wydaje, wiesz, cienka i szybko napisana, no ale jednak wiesz, musisz usiąść, musisz ją złożyć, musisz ją napisać, poprawić, wydać, sprzedać i tak dalej. więc jest A, no kupę jest. mhm. jestem kupę roboty, wiesz, no, ale to już dobra pomijając. No, końcu książka jest dostępna na Allegro. Całkowity dochód z jej sprzedaży jest przeznaczony właśnie na cel, że tak powiem, charytatywny. A sama książka też jest niedroga, bo trzeba od razu powiedzieć, że kosztuje raptem 10 zł. Tak. Ze e, wszystkim. E, tak, Czyli z wysyłką, wysyłką. E, no, no akurat jest tutaj, znaleźliśmy taką dość tanią drukarnię. Książka jest bardzo fajnie wydana. Zresztą jak będziesz miał w rękach to zobaczysz. Jest, no już czekam, w tym tygodniu muszę mieć. No jest, jest Kładka z foliką i tak dalej, nie, bardzo fajnie. bardzo mi się bardzo spodoba, W każdym razie, mam nadzieję, że nie tylko <śmiech> wygląd jest spoko. <śmiech> no. W każdym razie, mm, no tak mówiłem mówiłem, no jest ona dostępna na Allegro, A w każdym razie jest też taka, e, taka akcja, że końcem sierpnia tutaj na stronie właśnie horror, walki, z, walce z chorobą, y, będzie takie podsumowanie jakby naszej działalności, to znaczy wszystko, co udało się uzbierać, będzie przeznaczone tym razem na takiego chłopczyka nazwa się Andrzej Ganoszek, to jest z takiej miejscowości Koiszówka, to jest takie, taka mikromiejscowość, to jest znajdująca się na południu Polski. No i właśnie on tam no, cierpi na taką ostrą białaczkę, no i chce mu pomóc. Po ja, no, i, no i wiem, że i teraz tutaj ludzie, jak się zgłaszali właśnie, czy można nabyć egzemplarz, to przeważnie. Jeżeli jak zemprasz, nie musiałem wysyłać, tylko na przykład tutaj na miejscu mnie w Suchej ktoś chciał kupić, no to ja mówiłem tam, nie 5 złotych. Z tego połowa oczywiście jest właśnie tego, tego, tego dochodu na ten, no to, no to przeważnie ktoś tam dawał 20 czy 30 słuchaj, masz to przeznaczyć na to. Także ta książka się przydaje w taki bardzo dziwny sposób, rozumiesz? No, no to rozumiem, to jest to trochę bardziej jak, jak cegiełka taka troszeczkę. Coś w tym stylu i tak troszkę się tak, wiesz, tutaj... Poczułem, tak, czuję się tak no, zobowiązany do jakichś troszkę większych takich... takich no, nie, nie miałem do tej pory styczności z takimi rzeczami, no ale, ale z, z, znaczy, spodziewałem się będzie troszeczkę mniej jakby tego, ale widzę, że ludzie tutaj się nie sępią i, i na razie jest całkiem spoko tutaj. Bo wiesz, bo u nas w ogóle tutaj, w Suchej Beskidzkiej, u mnie, gdzie mieszkam, no nie, były organizowane różnego rodzaju imprezy charytatywne, no, głównie sportowe, no bo u nas, suchej no to tylko... Reklamuje się sporta, żadne inicjatywy nie są wspierane przez media. No, no no niestety tak jest. Niestety. I wiesz. A... No ale my akurat postanowiliśmy zrobić coś innego, nie? No, lokalne portale tutaj włączały się tutaj w promocję wszystkich akcji, nie? Tutaj skupionych na zbiórce na ten cel, ale żaden lokalny portal no, niestety nie napisał o tej naszej książce, no nie? No, a wiesz, a gwarantuje Ci, że piszą takie kocobowy, że głowa boli. Nie? Ja nie wiem, czy tak jest wszędzie. Na mnie tutaj wiesz, to jest promocja, no nie wiem, tam czyjegoś nieszczęścia, że ktoś się zderzył z kimś samochodem, że komuś się coś stało, że ktoś tam na czymś ucierpiał na takie dupereleje, no, ale o takiej akcji oczywiście Nie Niemniej, właśnie, jeżeli bym poświęcił Dziwne trochę swoich czasu jest tu taka jedna osoba, która po prostu nie bała się słowa ani groza, ani horror. Tą osobą jest taki jeden dziennikarz tutaj Gazety Kroniki Beskidzkiej. A konkretnie Wojtek Cimborowski, który okazał się takim facetem, na którym można polegać. No i właśnie i coś tam, coś tam, coś tam ostatnie żeśmy, coś tam wspólnie ustalili, dlatego bardzo chciałbym tutaj na Antenie MUP za, no, za pomoc podziękować. No. A to, to myślę do tego przychylamy tych podziękowań. No widzisz tam, jednak jest to coś takiego dziwnego, że w Polsce, jeżeli chodzi o literaturę grozy. My, Często jakoś ludzie w ogóle narzekają, że po prostu jest jakby taki murnie zrozumienia. I znaczy ja akurat się jeszcze tak dokładnie z tym nie spotkałem, ale słyszałem już o tym, że jak się komuś coś powie, a czytasz horrory, nie wiem, piszesz horrory, no, czytasz to jeszcze pół biedy, ale jak już piszesz, to już jesteś trochę coś nie tak z tobą. No i to jest właśnie takie dziwne, że skąd to się może brać w społeczeństwie aż nie wiem, taki jakby taka niechęć do, do literatury grozy, która przecież jak każda inna, normalna literatura niesie ze sobą różne wartości, nie tylko przecież przyczynia się do tego, że ludzie stają się psychopatami, czy coś takiego, no. Z czym? Ja nie wiem, ja nie wiem, bo ja e, odkąd pamiętam, mam już dzisiaj prawie 35 lat na Karku. Podajże zacząłem się bawiać horrorem e, w trzeciej klasie podstawówki, ile dobrze kojarzę, to znaczy filmami, bo pamiętam, że ma, e, że Pierwsze horror, jak oglądałem, oglądaliśmy na Magnetofitzie, który moja siostra, rok młodsza, dostała na komun. <głosy> I wtedy właśnie zacząłem oglądać, czyli to musiało być trzecia klasa podcałówki. I, wtedy, i od tamtego czasu no, robię to regularnie, wgłębiam się w temat dalej. I nie wiem, nie wiem czemu yy, krąży taki stereotyp, że właśnie ci ludzie, którzy się tym babrają, mają coś tam nie halo z głową, wiesz. A, a przeważnie, wiesz, no, każdy... No, każdy, kto się tym paprze, no ma, ma wiesz, ma pracę, ma normalną rodzinę, ma normalne jakieś obowiązki, wiesz, nikomu nie wyrastają rogi i ogon i tak dalej. Także nie wiem, być może są ludzie, którym zależy na to, żeby, żeby ta literatura nie wychodziła na szerszy rynek i, i ta etykietka takich psycholi, nie wiem, komuś służy albo coś takiego. No, aż, aż, aż czasem można o taką teorię spiskową się pokusić rzeczywiście. Ja to mam w dupie. <śmiech> Mamo, przepraszam. Dobra, wytnę. <laughs> Boś, że <jeszcze> to wytnę. <laughs> Dobra, tam. No to nic. To jak coś, to trzymaj się do zgadania jakoś niebawem. I pewnie do, do kolejnej korespondencji. Mam 36 krajów w 3 różnych krajach. Moje ofiary nigdy nie wiedzieli, co się stało. Mówiłem wyczekiwania, wyczekiwania, wyczekiwania, wyczekiwania, wyczekiwania i podzyskowałem w realne kruciwekcie of the humans all across the country there's people just like me who set out to destroy human life W kolejnej dziś dawce muzycznej w postaci Impetigo i utworu Horror of the Zombie spłyt pod tym samym tytułem, przenosimy się w kolejny rejon korespondencji naszych, tym razem do Szczecinka i stamtąd witamy Sebastiana Sokołowskiego. Okej, okay Sebastian, w takim razie, co to dzisiaj masz do powiedzenia na antenie Radia Panteon w Misterium Grozy? Witam witam wszystkich bardzo serdecznie. słuchaczy, cześć, Krzysiek słyszymy się po raz następny. Na dzisiaj dzisiaj troszeczkę te moje sprawozdanie będzie inne, bo o nowościach tak naprawdę nie będzie, bo w gruncie rzeczy chyba nic aż tak ciekawego nie wyszło oprócz jednego tytułu, o którym chciałbym, przy którym chciałbym się dłużej zatrzymać. Ale... To, już coś, to już coś w takie wakacje. No to już coś. Tym bardziej, że bardzo fajny, ambitny pomysł. Wiem, że rozmawiałeś już z Tomkiem także, ale może nie wyskakujmy do przodu. Wszystko po kolei. Ale następne nagranie. Następna audycja. Postaram się przygotować dla wszystkich słuchaczy to, co wydawnictwa mają do zaoferowania do końca tego roku wydawniczego. no to sporo. No troszeczkę tego będzie, ale to w ten sposób, że to może będą jakieś takie ciekawsze tematy, a nie wyliczanka po prostu wszystkich tytułów i nazwisk, bo tego nikt nie spamięta, także to nie ma sensu. A kroi się bardzo kilka ciekawych tematów. Kroi się kilka tematów takich powiedzmy sobie niezależnych, nie z dużych wydawnictw ale moim zdaniem no, mogą być bardzo fajnym hitem, bo jest taki koleś jak Grzegorz Kopiec, który gdzieś tam cały czas pisywał, powiedzmy, do szuflady, a dostałem już info, że jedno z wydawnictw wyda zbiór jego opowiadań, typowych opowiadań, grozy, często mocnych, a często takich delikatniejszych, także o tym też na pewno za tydzień porozmawiamy. A dzisiaj? Dzisiaj tak, no, zbliża się wielkimi krokami Polkon w Poznaniu, już za tydzień. No faktycznie, faktycznie. No, faktycznie. tak. niektórzy mówią, że to jest największa impreza, prawda? No na pewno największa impreza fandomu fantastyki polskiej. Tam przecież przyznawana jest nagroda Zajdla. No i też jubileuszowy 30 Polkon. Tak, tak. No, a z tym jubileuszowym to jest tak, że oni tam fajnie tymi trzema eksami to pokazują wszędzie. <śmiech> spotkałem, spotkałem się z różnymi komentarzami odnośnie wiadomych filmów, prawda? <śmiech> wiadomych filmów. <śmiech> <Też>. <śmiech> no ale oni tam się chyba tym nie przyjmują. Nie, jest to ogólnie w porządku. Będę tam, także postaram się też jakąś relację przygotować przy następnym wyjściu na. O, to będę cię prosił bardzo, bo akurat w tym roku nas tam nie będzie, niestety. No to będę. Przipoda. ja. <śmiech> to znaczy, ja ale głównie z jednego powodu, wiesz. Przede wszystkim dla, z powodu takiego, że Stefan Daza nominowany jest, można powiedzieć, tak w trzech kategoriach, bo pisy, dwójeczka jako powieść i dwa opowiadania Stefana, Nika i Rowerzysta. i Tak jak sobie siedziałem i myślałem, patrzyłem na tym, jakie inne tam utwory są e, także nominowane, no to chyba z tą powieścią może być ciężko, tym bardziej, że to Bisy 2, dla innego może gdyby to był cały cykl e, nominowany, a nie, tylko, a nie tylko same Bisy i to, to druga część. E, ale zobaczymy, nie przekreślamy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o Nikę, no to moim zdaniem jest to faworyt, jeżeli chodzi o nagrodę dla, jeżeli chodzi o opowiadanie. I mam nadzieję, że uda się Stefanowi w końcu tą nagrodę zdobyć, jadę mu kibicować. Myślę, że się gdzieś tam spotkamy. Poza tym no, inni super pisarze będą. Będzie Romuald Pawlak, będzie właśnie siódma, będzie Grzędowicz, Kostakowska. No właśnie wiem, widziałem, widziałem smart i widziałem też, widziałem też mhm. bardzo bogaty właśnie program, bo już jest mniej więcej chyba spis programowy na stronie Polkonu. Tak, tak, już jest. Już, już tam wszystko oficjalnie mają pokazane. Jest zapięte godzina po godzinie, za pół godziny po godzinie. Także trzy dni, jeżeli się nie mylę, trzy dni chyba. W niedzielę od około 12 się kończy, nie wiem, czy w czwartek już się nie zaczyna. Także no, duża impreza, myślę, że porównywalna do Polkonu. No ja powiem ci szczerze, Sebastian, że ten polką, który był rok temu w Bielsko-Białej, to wspominam no, niesamowicie. No. Była jedna z takich, według mnie, no, lepszych imprez, na jakich byłem fandomowych. No, no wiesz, ja, ja powiem szczerze, na Polkonie jeszcze nie byłem ani raz, no bo właśnie, wiesz, no, gdzieś to z północy wybrać się gdzieś tam <grym>, totalnie na dół Polski. <grym>, no ja roku bardzo Logistyczna taka rozpiętolka to jest. E, w przyszłym roku ma być we Wrocławiu, z tego co słyszałem. Hmm. Także już szanse gdzieś tam dojazdu są większe. No teraz Poznań 140 km od miejsca mojego zamieszkania, no no trzeba właśnie, tam jechać. Tam masz pod nosem, hmm. dokładnie. Tak, ja tak, tym dlatego tym... zrobiłem w tamtym roku na, do Bielsko-Białej, no bo to też było rzut beretem o tym <laughs> no widzisz, w tym Krakowa. Ja też mam taki troszeczkę osobisty powód, bardzo się cieszę, bo jest sześciu patronów medialnych yy, i wśród nich jest oko. Zaś jeżeli chodzi o patronów medialnych, którzy zajmują się grozą, to oko jest jedynym takim patronem tej imprezy. Także no, dla mnie też osobiście to jest no, wielka sprawa, że mogę tam być. No i trzeba to wykorzystać w tym bardziej, że będzie Wiktor Noczkin, facet, który pisze postapo w ogóle cały świat. Dla tych, którzy siedzą w klimatach jakiejś apokalipsy, wiedzą o co chodzi. Będzie Joe Abercrombie, facet piszący fantastykę, ale taką mocną dla kogoś, kto nie czytał to... Można by powiedzieć, że coś w Gry o Tron, chociaż ja tutaj starałem się nie porównywać akurat jego pisarstwa do gina, ale naprawdę nazwiska będą świetne i bardzo się wybrać, no ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim i kibisować Stefanowi Dardzie. Mam nadzieję, że Nika zdobędzie nagrodę za najlepsze opowiadanie 2014. No byłoby to rzeczywiście czymś, co doceniłoby twórczość Dardy i z pewnością jeszcze bardziej popchnęło w górę. No tak, tym bardziej, że no, no, wiemy, wiemy jak z, tym, z tą powieścią grozy, musiałem powiedzieć z powodem, o którym rozmawialiśmy w odnośnie tych problemów z nazewnictwem, prawda, że, że ta fantastyka troszeczkę gdzieś tam tak delikatnie mówiąc po macoszemu traktuje tą grozę, Także tutaj właśnie... No zdobyć... do czasu, do czasu. No do czasu, tak tutaj żeby zdobycie tej nagrody przez Stefana, by troszeczkę też gdzieś tam yy, powiedzmy ogólnie w, ranki w rankingach, jeżeli może tak powiedzieć, by podniosły troszeczkę yy, ten gatunek szeroko rozumianej fantastyki. Prawda? Mm -hmm. yy, no zobaczymy jak to będzie. Za tydzień już będzie wszystko wiadomo. Yy... No to trzymamy kciuki. No? My oczywiście też. No, <laughs> Za Stefana. No... Yy... Drugi fajny temat e, brama, następny numer, byli tacy, którzy twierdzili, że gdzieś nam powiedzmy sobie, nie wiem, po jednym numerze czasopismo padnie. Na dzień dzisiejszy, mogę powiedzieć, udało nam się sprzedać tyle egzemplarzy dwóch numerów, że możemy wydać trzeci tak naprawdę, czyli ten numer drugi. E, o, bardzo dobrze. Ja nie, już wiem, no. że się tak dzieje coś, także opowiadam <śmiech> tylko szczegóły. <śmiech> No, tylko ja się też troszkę boję, bo to teraz będzie taki yy, eksperyment, może niezamierzony do końca, ale nie będzie tematu przewodniego. Yy, czyli każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Będą świetne opowiadania. Opowiadania nie, powinny niedługo, z jak trafić, już do nas powinniśmy to składać. Będzie Julek Wojciechowicz, będzie Paweł Matej, Matej, Mateja, przepraszam. będzie Karla Modi. Ola Bożek sala będzie, także nazwiska fajne, już coś tam mówiące tym, którzy czytają w dużej mierze, także jakieś wydania powiedzmy sobie internetowe, jeżeli chodzi o literaturę grozy, ale będą też nazwiska mniej znane i to dnia raz powtarzałem, o to też chodzi właśnie, żeby, żeby ci twórcy, którzy nie mieli szans się wybić nigdzie, żeby w bramie, od bramy zaczynali. Dobra, ma już w ogóle ma pewnego rodzaju renomę, tak, tak przynajmniej ja widzę po internecie, gdzie to czy to po recenzjach, czy to gdzieś po prostu po wyszukiwarkach. Tak więc Brama no, już wyrobiła sobie jakieś miejsce, tak, tak przynajmniej uważam. Tak, jeszcze powiem ci, gdzieś tam jeszcze zbieramy po głowie, prawda, <grymne> że pewnych <grymne> rzeczy nie podociągaliśmy, ale myślę, że w tym numerze już no, będzie idealnie, bo też system, system ogólnie złożenia wszystkiego w kupę jest zupełnie inny, także już tam unikniemy jakichś błędów, powiedzmy sobie, kolekcyjnych i, i temu podobnych. Te, będzie świetny felieton e, a, Anki Dymnej. Zawsze gdzieś tam dobre opinie zbiera za swoich zamian. Dziewczyna pojechała do Stanów Zjednoczonych, e, była w Muzeum Edgara Alana Poe, była w Salem. Także nie wiem, czy to nam wejdzie na, do jednego numeru, żeby, żeby masę zdjęć, których zrobiła z Muzeum Poego. I... No, tak mi będziesz opowiadał, a mnie będzie skręcać z zazdrości. <laughs> z miejscowości Salem. Czy uda nam się to w jeden numer życiu Raczej nie. Także chyba z tego, co rozmawiałem z Pawłem, do tego numeru pójdzie taka fotorelacja z Muzeum właśnie Połego. I myślę, że fajny temat. Coś innego takiego niż tylko opowiadania, prawda, jakieś tam związane typowo z literaturą. No, chociaż to też, ale bardziej tak krajoznane. No to jest też akurat coś ciekawego, przynajmniej z tego powodu, że no niewiele się mówi. Oczywiście tam dla zainteresowanych takie tematy są znane. Ludzie przekazują sobie informacje o różnych miejscach, do których warto pojechać, odwiedzić, a które są związane z takim klimatem, ale tak oficjalnie opisywanych w czasopismach to rzeczywiście chyba rzadkość. No dokładnie, to bardziej, wiesz, dla mnie te Stany Zjednoczone, to cały czas jakaś taka abstrakcja jest tam się dostać, nie wiem, polecieć, to już kosmos, wizy. wizy nie? Podobnie, nie? podobnie, podobnie nie? dla mnie właśnie, z tego powodu wizowego <laughs> chociażby nawet. Bo nie mówię to, już to, o kosztach. To, to ale... powiedziesz sobie gdzieś tam, nie wiem, w Polskę, w miejsca, o których pisze, czy właśnie wspomniany Stefan Dada, czy Piotr Kulpa, czy nie wiem, czy nawet Łukasz Henel do Międzyrzeckiego daje ono moc, umocniej, prawda? I można mhm. zobaczyć naocznie, naocznie to, co chłopaki piszą. No to jest już taka ekspedycja <laughs> bardziej poważna, dlatego cieszę się, że ona się znajdzie właśnie w tym numerze. A wracając do Łukasza Henela. Ostatnio na blogu na oku pojawił się Łukasz, z Łuka, wywiad z Łukaszem Henelem, Takie rocznicowy. Bo to był pierwszy pas, na wywiad, kiedy ja blog zakładałem w ogóle. Właśnie wiem, że rozmawialiście z Tomkiem na temat, powiedzmy sobie, od wydźwięku słowa holos, dlaczego wydawnictwa, nie wiem, jakoś tak, czy jeszcze w ogóle boją się używać tego hasła prawda do, do... tak, to jest w ogóle takie hasło trochę ogólnie społecznie, że tak powiem, nieakceptowalne w pewnym sensie, jeżeli chodzi o gatunek literatury jak i ogólnie sztuki, że to jest coś, co tak jednak wzbudza jakąś niechęć. no to po prostu zamykają się ludzie na to, jak usłyszą, że groza, horror, nie. No właśnie, no bo podziemne miasteczko Henela, to jest typowy, typowy horror, żadna tam powieść grozy, znaczy, ja mam inne wyobrażenie opowieści, grozy, zupełnie niż to, co pisze Łukasz. Tak, ty, no jest to chyba. No, jest jest krwawy. No, jest to, jest to typowa, może nie um, aż tak ociekająca krwią i flakami, ale jest to sieczka, prawda? E, no i powiem Ci, że Łukasz w gruncie rzeczy, on mi odpowiedział na to pytanie. Cieszył się, że mu je zadałem, ale tak naprawdę chyba nie usatysfakcjonował mi tą odpowiedzią, bo sam do końca też nie wie. Nawet powiedział, że następną powieść grozy, którą pisze, ja się go pytam, to powieść grozy czy, czy chodzą w końcu, nie? Jest to też chyba wszystko jedno. Nie? Ważne, ważne aby, aby ktoś to wydawał, aby ludzie tylko powali, aby te powieści grozy czy tam właśnie chodzą, żeby to się jakoś tam fajnie sprzedało. Wspomnę też może trochę o tym, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed anteną, przed wejściem na antenę, że to jest też właśnie takie zadziwiające, bo z początku, na początku lat 90. kiedy w Polsce zaczęły ukazywać się pierwsze horrory, no to jak było napisane horror na okładce, to schodziło jak świeże bułeczki. A teraz ten horror jakby już gdzieś tak jest zastępowany, tak właśnie jak to mówisz delikatnie, powieść grozy, powieść grozy i tak, żeby w jakiś sposób przemycić to do współczesnych czytelników, to trochę dziwne takie. Zgadza się, znaczy te lata 90. to w ogóle były szalone czasy, o tym można nie, tak. nie jedno, nie dwie, nie trzy audycje temu poświęcić, prawda, bo to i, i format tych książek był innych, taki wiesz do kieszeni, do pociągu jak to ja mówię Wpadki mm -hmm. często nic nie mające wspólnego z treścią, no ale <laughs> to tak. sugestywne bardzo układki. Z tego tak. gdzieś tam kwestie wiesz, korekty, wydania klejenia tego no, jakości były słabe, było takie wydawnictwo Phantom Press International faktycznie o mm. tak, jeżeli ja z tego czasu że policzyły około 60 kolorów. Mieli świetne tytuły, bo były... E, to tylko? Niemożliwe. To chyba tak. 60 samego Guy Mifa wydali. Nie, gdzieś, wiesz co, numer... Jest nie, taka żartuję. seria książeczek numerowana od 0 do bodaj chyba do 32, a później są już te większe typowe takie formaty książkowe. One już nie były numerowane, ale te, tego więcej niż 30 na pewno nie ma. Zresztą, zresztą to jest do sprawdzenia wszystko. Ale tego było faktycznie, tego było tak w jak dużo, że może się zdawać, że oni po prostu klepali non stop, ale często ja powiem, to też te czasy, że jak przychodzi do księgarni we wtorek nie było nic, a w środę leżało 6 czy 8 tytułów, <śmiech> e, ale, ale to była inna sytuacja też na rynku wydawniczym, to było to, to, o czym mówił kiedyś Graham Masterton, kiedy z nim właśnie przeprowadzałem wywiad też, że on na przykład sobie sprawy nie zdawał, że on był facetem, który po części gdzieś tą modę na tą literaturę zapoczątkował też, prawda? On był w szoku, że ty, nie, pisarze z zachodu nie byli w Polsce wydawani. No, może gdzieś tam jakieś klasyki, prawda? No, ale to też wtedy wydawnictwa e, stałe bazowały też na klasyce i, i ze wschodu, zaś Pan to był nowym wydawnictwem. Szybko gdzieś tam w tych czasach przecież pojawił się Lebis, pojawił się Zysk, pojawił się tak, Amber tak, w... tak. który zaczął od sensacji, potem też właśnie wskoczył e, w swoją serię horror i wydawał właśnie Mastertona, Herberta i wielu innych. Ale mówię, to jest temat naprawdę tak e, długi, i no, można godzinami o tym rozmawiać może w następnej audycji o jednym myślę, tytułach, że czy można czy... będzie coś takiego chyba właśnie uskutecznić no to, to jak najbardziej tak dla wszystkich tych, którzy, teraz będzie reklama dla wszystkich tych, którzy by chcieli zobaczyć jak to wyglądało a to na tyle młodzi, że ciężko mi sobie to wyobrazić to zapraszam na facebooku, na fanpage pokolenie Phantom Pressu tam zobaczycie wszystkie okładki no może nie wszystkie, bo jeszcze około Myślę, że 40 nam zostało do wrzucenia i będziecie mogli zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. No w ogóle też jeszcze taka cała grupa tych autorów, że tak powiem, sam fenomen Guy and Smitha to był w ogóle... I to, to, to, to chyba było coś takiego, bo z, o ile ja dobrze pamiętam, bo tutaj, że chyba w jakimś Feniksie albo gdzieś w jakimś takim czasopiśmie był wywiad chyba z Guyem Smithem, i oni tutaj robili z niego taką wielką gwiazdę, a w rzeczywistości on na Zachodzie był chyba takim, kurczę, mało poczytnym pisarzem. To zresztą to, to był taki, taki typowy klepacz. No jak on powiedział, że on chyba pierwszą powieść, jakąś Noc Krabów czy coś takiego napisał w drodze gdzieś samochodem z pracy czy coś takiego, to ja <sum> samo to oświadczy już o sobie. Ja, ja słyszałem... Mam nadzieję, że go nie mylę, że też, że też właśnie o Smitha chodzi, że jeżeli mi zapłacicie, to ja wszystko wam napiszę. No mam 20 tak, tak, cokolwiek, tak. nie? Dajcie mi tak, kapę. Tak, tak, tak. Ja tak, będę dokładnie. jechał. <laughs> dokładnie, tak, to był ten sam tak. gość. Ale wierzę, że pisał to gdzieś tam w samochodzie, bo to są książki powiedzmy na trasę kołobrzeg Poznań. 120, 180 stron max, także czytacie to. Tak, to tak. <laughs> I też specjalnie jakoś zawiłej fabuły to nie posiadało, Kurcze, Ja też pamiętam, chociaż, chociaż wtedy za dzieciaka to akurat właśnie te wspomniane kraby, to, to, to było coś, co mnie ciekawiło, bo to było tak absurdalne i głupie i wychodziły te potężne kraby jakieś zmutowane z morza i, i czołgami nie potrafili sobie z nimi dać rady. To było coś, co działało na młodą wyobraźnię. Chyba Bardziej powiem ci, że jeżeli chodzi właśnie o Phantom Pressa, my sobie rozmawiamy na wesoło, prawda, w tej tych publikacjach tego wydawnictwa. Jednak można znaleźć poważne dyskusje, które na ten temat się toczą, że właśnie ten początek tej słabej literatury, takiej, czy większości słabej, słabej, zepsuł na długie lata właśnie wizję hodowców w Polsce, prawda? Tak, że dzisiaj to, nawet o tym zaczynałem wspominać w audycji. Mhm. No, dokładnie, że wiesz, mówisz o guius micie, nie? Są fani wielcy, tak jak ja, chociaż nie mówię, że, fani jako, że jestem fanem ze względu na to, co on tam pisał, bo czasami to było bardzo kiepskie, ale gdzieś tam, wiesz, ten um, esencja tych dawnych lat y, wspominkowo, mam wszystkie jego książki, ale są też totalni przeciwnicy jego, nie wiem, jego knika, y, mm -hmm. no wielu, wielu innych, to wszystko, co tam Fantopress wy, wy, wydawał. Oprócz może Diana Luleja i jego cyklu Nekroskop, no tak. też niedokończonej cylogii psychomet. No to były perełki, prawda? Zresztą na dzień dzisiejszy, jak tak sobie pomyślę, oni wiele bardzo pięknie wydali tych książek, bo i przecież oni też zajmowali się fantastyką czy science fiction, tak, tak, duny, prawda, pięknie, pięknie wydaną tam chyba Gena Wolfa jakieś powieści. Także też, też. Oni później wydawali to... z taką f... fajną, dodatkową jakby stroną na okładce. Tak, tak. Nie wiem, taką jak to się tu, mm -hmm. Cóż, tak, nie to tak, krótsza, tak, tak, jest tak. złopione. W ogóle, nie wiem, fantom przez nekroskop, to ja pierwszy raz miałem w ręku okładkę ze to zwłopionym znaczy napisem, uh -huh. prawda? Uh -huh. Zawsze wszystko tak, było płaskie, płaskie, a tutaj coś innego. Mówię, wow. Tym bardziej jeszcze pamiętam, że eksoskopem to jest taka historia, że gdzieś tam cynk e, dostałem od Świadków Jehowy po tych książkach. <laughs> Poważnie, bo to były czasy, gdzie wie, oni dość ambitnie mnie nawiedzali w domu, ale to jest już historia zupełnie na, na inną ale, autyzmę. Ale, ale patrz, jak się interesowali współczesnym trendem literackim, kurczę, że horror wchodził, jakie to było popularne, że to po prostu działało nawet na, na, na takie no, sektopodobne ugrupowania. <laughs> o, no. Oni, oni chyba nie mogą czytać takich rzeczy w ogóle. Ale to też gdzieś tam, wiesz, to byli bardzo dobrzy obserwatorzy, nie? Oni wyczeili gdzieś tam, zobaczyli u mnie na, pół, na półce gdzieś tam właśnie Mastertona czy Hezberta i coś gdzieś tam, wiesz, poszczelali w jakimś poradniku swoim magicznym i tam wyskoczył, wyskoczył lumle i no to luta, lecimy, nie? Do kolowskiego. mamy coś fajnego, nie? Ale to była taka krótka historia, ale yy, niech to też będzie jakiś taki powiedzmy sobie efekt tego, jak ta to wtedy szalała w sięganiach. No że faktycznie to w jakiś tam skinał. To czy tam powiedz sensacyjna raczej wtedy bardziej. No to obok stał za wypowiedzieć gozy czy to. Tak, tak, rzeczywiście, no było tego sporo w no. tamtych czasach. No to jest tak jak powiem, mo można rozmawiać, rozmawiać, może już nie przynudzajmy czytelników. Yy. Słuchaczy, przepraszam, słuchacza. Mówię czytelników, mówię czytelników, bo patrzę sobie tutaj cały czas na drugi punkt i mam wypisane 11 grzechów głównych, które ostatnio przeczytałem. Mm -hmm. I... A, to już jesteś po lekturze. Tak, tak, jestem po i powiem ci, mam gwoździa. <laughs> <laughs> nie chcę sobie przepieprzyć u obu tomków, nie? <laughs> no, to jak Ksem już tam to... zacząłeś, to już, już trudno. To <laughs> tak. To znaczy, ja się spodziewałem troszeczkę innego. Oni to reklamowali bardzo mocno jako, wiesz, najbardziej bluźnie czy tam wydanie opowiadań w tym roku, jako, wiesz, totalna jakaś masakra, coś, po czym jak przeczytasz, nie będziesz w stanie spać. Tak sobie myślę, że albo ja już tak dużo czytałem, albo ja za stary jestem na tego typu chwyty, bo tak pięknie nie jest. Niestety. Ale od razu chciałem się usprawiedliwić przed obydwoma chłopakami nie jest tak, że to jest y, słabe, bo są tam naprawdę świetne perełki i świetne opowiadania, z tym, że y, no niestety te wszystkie opowiadania one nie trzymają według mnie swojego poziomu, y, to raz. Dwa, nie są aż tak y, okrutnie, ciężkie, jak y, były był zapowiadane, że będą. Właśnie Tomek dzisiaj nawet sam wspominał, że to do końca nie jest takie okrucieństwo, taki hardcore, jak, jak po prostu y, było to rzeczywiście no, tak. reklamowane, a to też. No, no, zgadza się, bo gdzieś tam powiedzmy te słabszych takich rzeczy, czy opowiadanie o ząb Pitomka Siwca, to do mnie nie trafiło, prawda? To mi się nie podobało. E, no cały, esencja Tomasza Siwca to była wielicie i to, to, to, to Można, choć to, miałem poważne wątpliwości, gdy tam czytałem jak Patrzę, ty robił sobie dobrze przed zdjęciem pewnej posłanki, nie będę mówił które, żeby na mną autycy nie zwinęli. Z tym jest jakiś czas, nie wiadomo jak, wiesz, kto nas słucha. No. Ale, no. pojechał, nie? Tak jak Tomek potrafił, pojechał. Z tym, że to się czyta tak naprawdę przynurzeniem oka i, i na wesoło. Jeli to bardzo fajne, właśnie. To jest ta, jeli to w gruncie rzeczy jest chyba takie najmocniejsze to, czego się spodziewałem po tym, że opowiadam. Idealnie wszystko jest ułożone, idealnie wszystko jest pokazane. Odpowiednia dawka tego kalkola jest tam dana. Nie jest to gdzieś tam aż tak bardzo spaczone. Ma to po prostu treść, ale ma to też swój ciężar gatunkowy. Zaś w ogóle taki number one, jeżeli chodzi o te opowiadania, to skóra. Bodaj otwierające chyba, jak się nie mylę, ten zbiór opowiadań. I to jest siwiec, którego ja uwielbiam. On podobne opowiadanie napisał w oblicza grozy. To jest po prostu krótko opowiadanie o facecie, który gnębi swoją rodzinę który wykorzystuje swoją żonę e, i do, straszną rzecz robi w swojej truce. Ja nie będę opowiadał co. E, nie chodzi mi tu o jakiś e, fizyczny temat, tylko inny. E, nie będę opowiadał właśnie dokładnie co, żeby nie psuć czytelnikom odbioru. No, no, ale to jest, to jest naprawdę... Powiem Ci, że to jest ten typ opowiadań Tomka Siwca, które jak się skończy czytać, to człowiek siada i się zastanawia, czy faktycznie czy ktoś taki może mieszkać obok nas, czy mogą być takie sytuacje, i naprawdę kopię w mózg bardzo mocno. I to jest rewelacja. I to opowiadanie, skóra, podkreślam, to jest naprawdę, moim zdaniem, to jest najlepsze opowiadanie, jakie w tym roku czytałem. O. Czyli, tak, tak. To nie nie, nie pojeźdź się tego już, powiedzieć. Już się poprawiłeś, teraz już. <laughs> no, to, jest, to jeszcze w takim razie zniewolenie tomka czarnego. Bo o tym no właśnie, bo jeszcze tak powiedzieć. chciałem zapytać, jak tam Tomek Czarny. Jak... ich jest dwóch, nie? A ja no, cały dokładnie. czas mówię. Nie? zniewolenie Tomka Czarnego. Myślę, że gdyby... Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało też jakoś gdzieś tam właśnie uważanie w dupę, czy, czy coś w tym temacie, ale gdyby Lovecraft dzisiaj żył i chciał pisać bardzo mocne krozory, to by napisał w ten... Post, rewelacyjne, nie długie Krawdzie, ale rewelacyjne opowiadanie o facecie, który siedzi zamknięty w jakiejś chacie. Wcześniej z dubeltówki traktuje swoją dziewczynę, czy tam kobietę, z którą przebywa i nagle chata zaczyna się, można powiedzieć, trząść. Ktoś do, oni, jak to tam Tomek określał w opowiadaniu, chcą się do niego dobrać, skrzyty pazu stukania, pukania czyli te wszystkie, które takie powiedzmy sobie, tematy specyficzne dla opowiadania, czy dla filmów, czy dla horrorów właśnie, gdzie jesteś sam, nie ma światła i ktoś chce ci wleźć na hatę i wiadomo, że to nie jest nikt fajny, nie jest jeden, to jest ich cała masa, naprawdę ta, ta atmosfera, którą Tomek Czarny opisał jest rewelacyjna. Szkoda, że to jest tak krótkie opowiadanie. Szkoda, że się kończy tak, jak się kończy, bo aż się prosi o to, żeby z tego zrobić naprawdę jakąś fajną nowelkę, zdecydowanie dłuższą, jak, jak nie powieść. I tutaj wielkie uznanie dla Tomka Czarnego, bo naprawdę świetny, świetny. Także ogólnie myślę, jeżeli gdzieś tam by punktację dawać powiedzmy sobie od jednego do dziesięciu, to myślę taka szóstka, bo jednak spodziewałem się czegoś więcej, czegoś, coś bardziej mocnego, ale mimo wszystko e, będę tutaj, nie wiem, bazelinował trochę czyli i będę... Czyli perełki to są, tak czy inaczej? Są perełki, tak. Są perełki, które, dla których warto dla, który, dla których warto tą 80 tysiącową książeczkę kupić. to nie jest też duży koszt i pamiętajmy o tym, że to jest e, świetna inicjatywa horror masakry, czyli walka z kodobą pewna część pieniędzy idzie na pomoc dla chłopaka, zresztą to już jest chyba podaj. trzecia taka akcja Tomka, jak nie czwarta, bo wcześniej gdzieś tam na mm. pojawiły pojawiają takie tematy. Tak, tak, tak. Przez innego czasu. Ta... To... A, tak. I dla tych, którzy, dla tych, którzy chcą poczytać mocne opowieści, jak najbardziej tak. Nie wszystko pewnie im się spodoba, ale są, tak jak powiedziałeś, pedałki, dla których warto to być. Jak najbardziej. Czyli jest dobrze, chłopaki jest dobrze. <grymny> ja właśnie teraz czekam, czekam, także mam nadzieję, że w tym tygodniu otrzymam te książki, bo już też zakupiłem swoje egzemplarze, więc no, <trymny> tym bardziej, aż jestem ciekaw tego opowiadania też Tomka Czarnego, bo jako, że klimaty takie lovecraftowo podobne i, i takiej grozy właśnie osaczenia, no lubię, lubię coś takiego. Także... Tak, fajnie, no, fajne, troszeczkę troszeczkę za szybko to zamknął, mógł pociągnąć ten temat, prawda, no ale to już tam mówię, kwestia inna, ale ogólnie opowiadanie bardzo fajne i pamiętaj o skórze Siwca, to jest naprawdę numer jeden. Ja jeszcze tak się zastanawiam, bo Tomasz Czarny, on coś ostatnimi czasy gdzieś tam wspominał, tak widziałem po Facebooku, że zamyka jakąś powieść, nie wiem, czy coś słyszałeś na ten temat? Więcej? Y to znaczy ja słyszałem tyle, co ty, też gdzieś tam po Facebooku nie rozmawiałem na ten temat. On Aha. tam powieść że już tam jakiś czas, on, tam jest taki, że on tam często wrzuca, jak mu tam idzie z tym pisaniem i czasami jest, wiesz, tragedia czasami jest dużo lepiej. Ja no Mamy właśnie, jestem ciekaw, czy to już... <laughs> Ale chyba skończył z tego, co się odjętuje. Chyba skończył. No właśnie, teraz bym był ciekaw wydawcy i ewentualnie całej opowieści, bo to... Z... No też jeden z ciekawszych o... autorów się wydaje być teraz. No też, no... No Zobaczymy, jak tym wydawcą będzie. Tomek chyba na dziś powiedział, że chyba kogoś ma już zainteresowanego dosyć mocno. Także nie nie widzę przeszkód, żeby gdzieś go tam podpytać i może w następnej audycji udałoby się coś powiedzieć więcej. A no pewnie, no tutaj jest, jest dużo tematów na pewno do poruszenia i właśnie tak sobie myślę, których tutaj autorów zacząć po prostu trochę wywiadowywać, bo już chyba będzie niebawem czas na to. <śmiech> tak sobie no, myślę. Najwyższy, najwyższy, jak najbardziej. Na koniec może, na koniec jeszcze... Słucham? Na koniec anegdota. Na koniec anegdota. Jeżeli chcecie obejrzeć zajebisty film, obejrzyjcie Death Snow 2. To jest miazga, miazga dla mózgu. Ja wiem, że to nie jest nowy film. Ja go obejrzałem ze względu na powiedzmy sobie to, co było na Gzywkonie, gdzie Joanna Widomska opowiadała właśnie o filmach zombie, i był Death Snow, był Death Snow dwójka. Na końcówkę właśnie, finałowa scena z dwójeczki była także puszczona. Ona tam mną kilka razy padała, jak dobrze pamiętasz, ale w końcu poleciała <śmiech> do końca. I teraz sobie myślę, że w tym przypadku po obejrzeniu tego filmu ta prelekcja nabiera nowego wymiaru, <śmiech> że tak powinno być. To po prostu film o, o bandzie niemieckich zombie, którzy gdzieś tam znowu wyłażą z tych kazamatów, biorą się za jakiegoś księdza, a potem, kurde, wiesz, lutują na jedną, drugą, trzecią wioskę, Przeciwko nim stają ruskie zombie. <śmiech> tak, tak, że no właśnie, jest tak, tak. Także totalna. Jest, y, powiem ci, moja żona zasnęła, ale z względu na to, że ona jak się nastawi na kodą, to ona oczekuje emocji, nie? Ja się <śmiech> Tam wiecz, leżałem w łóżku, obok, jeśli się cały czas śmiałem. <śmiewanie> w końcu dała spokój. To nie jest nic śmiesznego w tym, że koleś podkłada pod zakopane auto w błocie jednego z żywieńców jako <śmiewanie> że <tu się> <śmiewanie> Z tej koleiny. <śmiewanie> dla mnie rewelacja, pomysł, świetny między innymi to. Ja, ja tak właśnie sobie teraz też inaczej pomyślałem o tym filmie od czasu prelekcji właśnie Janny Widomskiej, bo wcześniej sam myślałem, bo ja jednak, ja jestem przynajmniej taką osobą, która jednak tak do czegoś, co jest takie z przymrużeniem oka, z jajem zrobione, czasem podchodzę z dystansem jakimś, że jak już wiem, okay. że filmy o zombie, to lubię takie krwawe, wiesz, takie dosyć oh. poważnie zrealizowane. No, ale, ale tutaj, co akurat Joanna opowiedziała i co przekazała, to zacząłem to też inaczej traktować i poza tym ten, ja oglądałem... Ale widziałeś, widziałeś go? Nie, jeszcze nie, właśnie oglądałem A jedynki, jedynki A oglądałem kawał, kawałek kiedyś, bo leciała późno w nocy i niestety zasnąłem, ale mam nagrane na dekoderze i po prostu będę sobie odświeżał za jakiś czas, no i dwójkę też myślę obejrzeć. I, I powiem, że ta jedynka, którą myślałem, że jest tak głupkowata, jednak jest całkiem fajnie zrealizowana. Poza tym nawet tak, jeżeli chodzi o sam sposób kręcenia tego filmu, on nie jest taki amatorski, jest naprawdę taki całkiem prof. nie, profesjonalnie nie, nie. zrobiony. Tak, nie, pod względem właśnie zdjęć, czy powiedzmy sobie tej fabuły jest profesjonalny. no są jakieś tam dudne <grywne> smaczki, typu nie wiem, ta ekipa ze Stanów, co przyjeżdża, niby tam łowcy, nie wiem. <tum> zombie, coś takiego, nie? chyba się nazywają. To jest jakaś wanda To jak, Słuchaj, jak go będziesz oglądał, to może odpowiesz mi na pytanie, bo ty bohater taszczy ze sobą nieumadłego jednego właśnie, którego też podkłada pod te koło. a Później <tum> ten nieumarły walczy po ich stronie, załatwia innych nieumarłych. Ja ci tak powiem, tak naprawdę no ja za cholera nie wiem, po co oni go ze sobą wzięli. <głos> może ten, wiesz, może jak będziesz nie wiem, bardziej wypoczęty niż ja albo nie tak zalany łzami to może wiesz, wyłapiesz po co oni go ze sobą taszczą do samego końca praktycznie <głos> no to zazwyczaj nie umarły, no to luta, wiesz i nie ma tak, kolejki. szybko a się wiesz, pozbyć i z głowy no, a ty jednak go pakują w auto on jest tam nawet całkiem oswojony nie, i jeżdżą w nim <głos> <głos> w tej także jest filmy świetny, naprawdę Także jeżeli ktoś chce kto obejrzeć dobrą komedię, to polecam, bo naprawdę raz. W porządku. To, to chyba to. wszystko dzisiaj, Sebastian. Tak, tak? co tak mnie to Nagadałem, nagadałem, jak, jak salony, tak.. Dobrze, dobrze. Dzisiaj Michał zostawił mnie samego i w takim układzie musiałem z kimś Niech, pogadać, tak. bo to, co ja tak będę sam do ściany mówił. Ja. A nie no to już wszystko ogólnie. Tak jak powiedziałem, przy następnej audycji postaram się przygotować związane z klonami w z tego roku. I tak, no i przede wszystkim relacja z Polkon. O, i z Polkonu tak. Mam nadzieję, że dojadę, że nic tam nie wyskoczy życiowego i będę. No bardzo chcemy już wszystko załatwione praktycznie, tylko wsiąść w porciąki i tam się dostać. Także w takim razie miłego pobytu na Polkonie. Życzę i wielu, wielu fajnych wrażeń. A, dzięki, dzięki. Biorę aparat, będę robił namiętnie zdjęcia, więc też, też gdzieś tam pewnie znajdziesz na moim profilu, czy na, na A, oku. Z pewnością. Nie... No dobra, to fajnie. To no, dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich. I do usłyszenia, Death Note, dwójka rządzi. Agnieszka Kwiatkowska. Zaułek zaginionych. Tylu zaginionych bez śladu. Wyszedł z domu i więcej nie wrócił. Poszła na spacer i od tej pory nie ma od niej wieści. Ludzie, którzy jakby zapadli się pod ziemię, choć nie mieli powodów do ucieczki. Niektórzy się odnajdują. Inni za to jakby rozpłynęli się w powietrzu. Wieczorami siadam do pracy nad mapą. Nikt jej nie zobaczy, bo nikt nie uwierzyłby w to, co zrozumiałem po wielu latach analiz, porównań i robienia notatek. Może ktoś kiedyś po mojej śmierci znajdzie tę mapę, zastanowi się, ale póki co nie chcę myśleć o śmierci. Ani o takich miejscach na mapie jak to, w którym mieszkam. Są miejsca, które tchną pozornym spokojem. Zwykle są to uliczki, małe, podmiejskie, gdy trafisz tu po raz pierwszy, jesteś oczarowany. Często do tego stopnia, że zaczynasz myśleć o przeprowadzce. Porzucasz mieszkanie w apartamentowcu na strzeżonym osiedlu, z radością zostajesz mieszkańcem jednego z małych, białych domków z ogródkiem. Albo wynajmujesz pokój w wiktoriańskiej kamienicy ze ścianami pokrytymi bluszczem. Taki jest właśnie urok zaułka zaginionych. Gdy tu trafiasz, zawsze czeka na ciebie wymarzony dom. Nie wiesz jednak, że tak naprawdę stajesz się pożywieniem dla miejsca, które potrzebuje karmy, by istnieć. Zaułek, w którym mieszkam jest zadbaną cichą uliczką z równymi, choć wąskimi chodnikami. Mam pokój na poddaszu, w pensjonacie ze skrzypiącymi korytarzami. Może się to wam wydać mało komfortowe, ale ja zawsze chciałem tak mieszkać. Jest coś w tych wiktoriańskich, brytyjskich domach, co mnie intrygowało. Może to ta tchnąca z kamiennych murów surowość? A może fascynacja dziewiętnastowiecznym Londynem, Dickensem i wiekiem pary? Są takie miejsca, że gdy wracasz do domu późnym popołudniem, masz wrażenie, jakby coś za tobą szło. Gdy się odwrócisz, niczego nie dostrzeżysz. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że cienie na chodniku żyją własnym życiem. Tańczą wokół ciebie, a twój własny nigdy nie idzie razem z tobą. Najlepiej więc się nie zatrzymuj, nie patrz pod nogi. Idź przed siebie, wracaj do domu, do mieszkania i odetchnij, gdy już zamkniesz za sobą drzwi i przekręcisz klucz w zamku. Kto raz zamieszkał w zaułku zaginionych, nigdy go nie opuści. Prędzej czy później stanie się pożywieniem. Jeśli trafisz tu po raz pierwszy, odejdź jak najszybciej. Nie zachwycaj się fasadami domów, równymi trawnikami i ferią barw kwiatów w ogródkach. Jak odróżnić zaułek od zwyczajnie pięknej, ale bezpiecznej okolicy? To proste. Popatrz na ludzi, zwłaszcza późnym popołudniem, gdy wracają z pracy. Idą pospiesznie, nie zwracając uwagi na nic, nie patrząc pod nogi, niemal biegnąc. Oni pamiętają, że poprzedniego dnia sąsiadka wyszła po zakupy i już nie wróciła. Znali też studenta, który wyszedł przed dom zapalić, a w chwilę potem już go nie było. To dlatego tak spiesznie wracają do domów, ponieważ tylko tam człowiek może być bezpieczny. Nie wiem, czy widzą, jak popołudniową porą cienie zaczynają żyć własnym życiem. Ja to wiem, ale ja analizuję te wszystkie przypadki. Czemu w ogóle wychodzą z domów, skoro tam jest bezpiecznie? Bo trzeba iść do pracy, zrobić zakupy. Trzeba jakoś żyć, choć ze świadomością, że w każdej chwili możesz po prostu zniknąć. Więc cienie. Patrz na nie. Patrz na ludzi, którzy nigdy nie zatrzymują się na pogawędkę z sąsiadem. To są pierwsze oznaki i najczęstsze. Są jeszcze inne... Uważaj na dziwną perspektywę. Zdarzało ci się pewnie widzieć nienaturalnie krzywe domy, jakby pochylone na bok, wrastające w krajobraz niczym anomalia, która swoim istnieniem łamie porządek otaczających go równych, solidnych domków? A czy kojarzysz wąskie kręte uliczki zapraszające, aby się z nimi przespacerować, oddalić od głównej drogi, zanurzyć między ściśnięte domy i tak iść przed siebie? Och nie... Nie każdy krzywy dom albo wijąca się uliczka jest niebezpieczna, ale czasem dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie sprawdzać, co kryje się na końcu uliczki i nie zaglądać do okien krzywego domu. Jak zimno. Przez szybę widzę wirujące w powietrzu płatki śniegu. Dopiero czwarta, a już zaczyna się ściemniać. Podchodzę do okna, zapalam papierosa. Dym wije się w powietrzu, uciekając przez szparę w futrynie. Stoję tak i przyglądam się, jak popołudnie przechodzi w wieczór, a okoliczne latarnie powoli się zapalają. Nie dają dużo światła, a może to ciemność, jaka zawsze zapada w zaułku, je wysysa? Ale dostrzegam kolejną oznakę, że to miejsce żyje własnym życiem. Latarnia, która jeszcze wczoraj stała na skwerku na lewo od domu, Teraz stoi naprzeciwko mego okna. Nie wiem, kiedy się przesunęła. Tego się nie zauważa. Nie wiem też, co to oznacza, ale nie podoba mi się to. Dzisiaj latarnia, a wczoraj przystanek autobusowy zmienił położenie. Tak, przesunął się kawałek bliżej mojego domu. Tego nie rozumiem. Mam jednak wrażenie, że zaułek daje mi delikatne sygnały, że mój czas się zbliża. Powoli mnie osacza, aby któregoś dnia dopaść, wchłonąć. Patrzę, jak światło latarni staje się coraz słabsze, aż w końcu gaśnie. Latarnia staje się ciemnym, wysokim kształtem odcinającym się na tle śniegu. Nie odrywam od niej wzroku. Boję się, że gdy to zrobi, ona się znów przesunie, tym razem bliżej domu. A wtedy będę już pewien, że koniec jest bliski i że tym razem zaułek wybrał mnie. Nie chcę stać się żerem. Nie chcę dać się pochłonąć, wessać w wygłodniałe trzewia tego miejsca. Ucieknij? Stąd nie da się uciec. Myślisz, że nie próbowaliśmy? Chyba każdy z nas próbował stąd odejść, ale jak to zrobić, kiedy każda droga zakręca i prowadzi nas znów do zaułka? Możesz wsiąść w autobus, ale tutaj jeździ tylko jedna linia, tą samą wyznaczoną trasą koło starej cegielni i dojeżdża aż do nieczynnej stacyjki kolejowej. Może stąd wyjechać, jeśli jedziesz do pracy. Ale gdy przyjdzie ci do głowy, aby nie wrócić do domu prosto z pracy, wtedy drogi znów zaczynają się zakrzywiać i tak wracasz z powrotem do zaułka. Zostawię mapy, zostawię notatki. Może ktoś je znajdzie. Ktoś, kto będzie wiedział, jak je wykorzystać. Bo ja wciąż nie wiem, czym jest zaułek. Nie poznałem jego istoty. Jestem tylko uważnym obserwatorem ale chcę wam powiedzieć jeszcze jedno na całym świecie istnieje wiele takich zaułków. a one się rozszerzają i czasami zdarza się, że jakiś ich fragment przeniknie do bezpiecznej rzeczywistości jeśli więc wydaje ci się, że latarnia za oknem tej nocy świeci jakby bliżej to nie obawiaj się nie tracisz zmysłów ale bądź uważny Obserwuj. Jeśli będzie trzeba, uciekaj. Pamiętaj, nie wszyscy ci uwierzą. Mnie też nie uwierzono. Kiedyś powiedziałem o wszystkim, co wiem. Potem po mnie przyjechali, dali pigułki i długo tłumaczyli, że jestem chory i że powinienem brać tabletki. Ale po pigułkach przestaję widzieć znaki. Nie, nie jestem wariatem. Nie mam przywidzeń. Ludzie z załuka naprawdę znikają. Ale nikogo to nie obchodzi. Policja nie przyjedzie, bo nigdy nie przyjeżdża. Dlatego przestałem brać te cholerne tabletki. Nie chcę przestać widzieć znaków. Tylko w ten sposób mogę się jakoś chronić przed załukiem. Zimno. Coraz zimniej. Zamykam oczy i po macku, potykając się o meble trafiam do łóżka. Naciągam na głowę koc, kule się i tak już pozostaje. Nie wyjdę jutro z domu. Do diabła z tym. Załek nie wejdzie do domu. Nigdy nie wchodzi. Będę tu bezpieczny. Na zewnątrz coś zgrzyta ich części. Coś ciężkiego, metalicznego przesuwa się ze zgrzytem po ulicy. Nie wejdziesz tu, nie dam się. Ja was przechytrzę. Mam zapasy. Całe stosy konserw, pieczywa, owoców i warzyw. Nie jestem głupi. Znajdę na was sposób. Zatykam palcami uszy. Porastający dom bluszcz nie usechł. Nie zmarniał mimo zimy. A teraz drapie ściany i wgryza się w mury, próbując znaleźć przejście. Chrzęści nieprzyjemnie i złowrogo. Teraz już wiem, że mam być kolejną ofiarą, że tym razem to ja zostanę rzucony na żer. Ale nie poddam się tak łatwo. Mam w pokoju kilka karnistrów benzyny, wiesz? Mam zapasy, mam ostre noże. Nie boję się ciebie. Już nie, nie jestem głupi. Nie, jestem... Nigdy, nigdy więcej tak o mnie nie myśl i nigdy, nigdy nie nazywaj mnie wariatem. No, Krzysztof? No, hej, Michał. No, chciałem I się możemy, zapytać... Tak, tak I... możemy, możemy. No, chciałem się zapytać no. ciebie, czy ty się dalej byczysz na łódce, na jeziorze. Nie, już, już się odbyczyłem. W <głos> no, no, ciemku to jakieś pewnie... Jakieś, no, nie... po ciemku to tak, to tak. Znaczy, wiesz, no, mógłbym sobie po ciemku pływać, ale ile, ile można, nie? No i co tam panie czyta pan na wakacjach? Ano, czytam sobie. Oprócz e, standardowych książek, fantazy może nie z ponieważ... Jak można sobie... fantazy czytać? A no można. Właśnie, bo czytam sobie teraz takie książki, które zwą się teoretycznie fantazy, a to naprawdę fantazy wcale nie są, bo bliżej im do książek historycznych, chociaż autorka Lian Hearn się zarzeka, że wcale historyczne nie są i są bardziej fantazy. No. Książki nazywają się opowieści rodu otori. Ona dlatego pewnie mówi, że w bardziej fantazy, bo fantazy się lepiej sprzedaje niż książki historyczne. Pewnie tak. No dobrze. O zgroze się o zgroza. O zgroza, dokładnie. O zgroza, jeśli bardziej lepiej to, to sprzedało. Natomiast oczywiście no, książki są m, bardzo. zakładnie mnie wciągają. Muszę przyznać. I są bardzo takie e, ciekawe odbiorze. To znaczy, no, wiadomo mamy schematy typu no, jest sierota, który przeżywa no, jest na, na wioskę spotyka swojego mistrza, który się prawda, okazuje, że wcale nie jest takim do końca nieznajomym mistrzem. Potem się okazuje, że ta sierota ma e, ciekawe zdolności, które są oczywiście w e, bardzo ciekawy sposób wykorzystane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Schematy, schematy, jeszcze raz schematy. I od tego się chyba literatura fantazyjna nigdy nie uwolni. Ale... Ale... No właśnie, bo jest z tego, co ja tam Ale... kojarzę, to chyba ta autorka jest mocno osadzona, osadziła mocno swoją książkę w tradycji japońskiej kultury. No właśnie, dokładnie o tym, o tym miałem powiedzieć, że przede wszystkim e, pisze to, co ja, to, jak opisuje swoją opowieść, tak i styl jest po prostu fenomenalny. Jej wyobraźnia oczywiście także. E, oczywiście też właśnie ta e, japońskość, tych książek jest dosyć ciekawa, ponieważ to się dzieje w trakcie no w okresie, kiedy w feudalnej Japonii. Czyli mamy panów i, i chłopów, mówiąc krótko. I tutaj oczywiście jest przechodzenie z warstwy społecznej do warstwy społecznej i wszystkie towarzyszące temu kłopoty, a także zaszczyty, jakie mogą spotkać chłopa powiedzmy, że chłopak, który nagle okazuje się nie być chłopem. No i znowu przechodzimy w trochę w spoilery, ale tak naprawdę w schematy, które wszyscy znowu Widzisz, patrz jaki schemat, patrz jaki kolejny schemat, czyli jednak nie ma przejścia z klasy do klasy, tylko on już był w tej wyższej klasie, tylko jeszcze nie wiedział. No to już bardziej wchodzimy w spoilery znowu. Ale oczywiście, no tak, no po prostu no, książka jest pełna schematów i nic tego nie uchroni. Jak każde fantazy nie uchroni, nie uchroni się od pewnych schematów. No może Sadkowski się trochę bardziej uchronił, ale on też wchodził w niektóre schematy. Nic z znaczy, tego już... On chyba, on chyba też bardziej dyskutował z tymi schematami. Znale, on dosko on, tak, on, doskonale, tak, troszkę, on dosko doskonale znał to wszystko, bo już od samych pierwszych wywiadów, jakie były z nim przeprowadzane, z tego co ja przynajmniej pamiętam, on mówił, że tyle się tego naczytał, tak świetnie znał literaturę fantazy, że tworząc swoją fantazę, naprawdę podszedł do niej z dystansem i to takim, że po dziś dzień ja, który nie cierpie fantazy, Wiedźmina zawsze będę cenił. No tak, no, to przynajmniej bardzo dobrze to widać też jego nabijanie się z bajek gdzie tam, prawda, w Wiedźminie mamy Krewne Śnieżkę i siedmioro którzy się okazują, prawda, e, Krasnotki to są jakieś zł złoczyńce, a krewna Śnieżka to mutantka. Ale, <grymne> ale oczywiście, no, no tak, on troszkę dyskutował z tymi schematami, natomiast, e, no, nie ustrzegł się też pewnych. Mamy też przepowiednie, dziecko, dziecko przewpowiedni, e, no, no już, tak, to mój wszystko. Mój. Prawda, więc, więc to nigdy nie będzie tak, żeby, żeby te schematy zostały ukrócone i bardzo dobrze swoją drogą, bo to jest coś, co nas wszystkich kręci. No z drugiej I strony, to... no też tutaj trzeba, wiadomo, pójść tam krok głębiej i wejść nawet w tą całą morfologię bajki bodajże, która była w, według tych wszystkich teoretyków literatury strukturalistycznej tak bardzo dobrze jakby rozpisana, więc te wszystkie elementy z, no ciężko, ciężko jest uniknąć ich. Jakkolwiek by się nie napisało pewnie fabuły, no to któryś z tych elementów byłby w niej widoczny. No nie można, ponieważ to są rzeczy, które bardzo siedzą w naszej świadomości społecznej, kulturowej przede wszystkim tak, tak. i one nas kręcą, no to, to, jest, to jest oczywiste, że takie rzeczy się pojawią i no i bardzo dobrze do, to odpisało, tak naprawdę zależy jak to wykorzysta, żeby nie było tak jak na przykład z Paulinim i jego Aragonem, gdzie no sama opowieść była fajna, tak naprawdę wszyscy o nim zapomnieli, oni zapomnieli, filmy zostały spieprzone dokumentnie, a same książki, no, jeśli się do nich wraca, w co wątpię no to się okazuje grubą porażką, no niestety, więc y, on też wykorzystał schematy, tylko nie umiał do nich odpowiednio podejść. A Lienhurn, tak naprawdę Jillian jakaś tam, ponieważ ona działa pod y, pseudonimem, to jest australijska pisarka, no podeszła do tego bardzo ciekawy i no, poniekąd in innowacyjny sposób. Przede wszystkim ta dla Japonia to jest coś, co, no, co pociąga e, Europejczyków przede wszystkim. I ten taki inny zupełnie świat, prawda? Które... I zupełnie inna kultura. Ona bardzo się dobrze też na tym zda. Bardzo widać, widać że e, uważała na studiach, ponieważ studiowała e, właśnie ja, japoński styl życia i, i, i ogólnie wschodnie studia. E, no i oprócz tego bardzo też się przyłożyła do researchu. Zresztą też dziękuję swoim e, ludziom, którzy jej pomogli w tym. I to, Są to Japończycy, więc no, jak najbardziej widać to i, i jest to piękna opowieść, pieśń, piękna baśń w zasadzie. O... No w zasadzie to nie jest takie do końca fantazje, ponieważ są tam pewne, pewne rzeczy, które mogłyby zakrawać na magię. No, lud, wojownicy, którzy mogliby być ninja, yy, mają coś na przykład znikania. Nie chcę wchodzić w szczegóły, żeby tak nie spoilować. Mm. Ale y, oczywiście no, y, jest to książka, która no, no, no, porywa przede wszystkim. No i y, nie, można, nie można podchodzić do niej tak właśnie, że są same schematy, to jest, to jest coś więcej, jest to, mamy tak właśnie, tu, tu się bym kłócił, czy to jest fantazja, czy nie, bo i wydawca mówi, że to jest fantazja i ona się kłóci, mówi, że to jest fantazja, ale tak naprawdę, no, no dobra, to jest fantazja, jeśli Gwiezdne Wojny mogą być fantazy, to to jest rzeczywiście fantazja, e, natomiast tak, no nie ma tutaj sporych takich rzeczy właśnie, jak jak Wobec na przykład, nie ma innych raz jak, nie wiem, elf, elscy, krasnoludy, nic takiego nie ma. Ona się całkowicie uwolniła od tego e, cienia Tolkiena, można powiedzieć, i weszła w ten zupełnie nowy świat, stworzyła go w zasadzie, bo to nie jest taka Japonia, jaka, jaka być powinna. To jest dalej jakaś tam kraina związana bardzo kulturowo z saudarną Japonią, ale, ale zupełnie troszeczkę inna. Taka alternatywna taka właśnie alternatywna, feudalna Japonia. No i oczywiście mamy piękną opowieść o podwojach, e, przechodzeniu z klasy do klasy, miłości, od, od pierwszego wejrzenia do grobowej deski i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ciekawa rzecz, naprawdę ciekawa i przyznam się szczerze, że no, w chwilach, kiedy nie czytam nic bardziej złożonego, to to jest idealna lektura. Czytam zresztą to na wakacje. Tak, dokładnie. Zresztą czytam to drugi raz w życiu i no, bardzo się dobrze przy tym bawię. Z tego co nie wiem, ja widziałem, to nie, tylko, to nie tylko po te książki sięgałeś, bo ty na Facebooku oczywiście chwalisz się różnymi rzeczami, a więc w Podróży Pociągiem sięgałeś po Literaturę Grozy, czyli tą, która jest tak, dla nas tutaj jest. najistotniejsza w tej audycji i cóż to było, bo to było Oczy pełne strachu bodajże tytuł, tak? Tak, tak, tak, bo ja się tutaj oczywiście rozgadałem o fantazy. No bo właśnie, się. to, być to a tutaj, a tutaj, A tutaj groza już nam wygląda za ja, roku. No to jest ciekawa książka. Eee, książkę dostałem Oczy pełne strachu. Napisał Jarosław Jakubowski. To jest taki pisarz, który już swoje troszkę, troszeczkę na rynku dał się Udał się poznać jako na przykład autor tomów wierszy, takich jak Pseudo, Ojco z tych Flow czy Święta Woda. I także w jakiejś prozy poetyckiej autor, jak na przykład Slajdy i Powieści Cyr. Dlaczego to zrobiłeś? To, to jest bardzo... Ciekawe, że, że w końcu wziął się za grozę. To jest taki autor jakby z zewnątrz, który stwierdził, że o, ja jednak napiszę grozę. Ciekawe, co go, co go ku temu skłoniło. No, jest, jestem ciekawy i na pewno się go spytam w, w swoim czasie. Natomiast no, jest, to, jest to autor doświadczony. To jest człowiek, który urodził się w 1974 roku. I też już współpracuje z wieloma ciekawymi e, jednostkami, jak na przykład dwumiesięczny literacki Topos, to jest e, dosyć znane pismo. No i też należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, więc to też coś e, chyba znaczy, chociaż ja nie jestem pewien, ponieważ słyszałem same niemiłe e, zdania o, o Stowarzyszeniu, ale to jak wiadomo... No, ja również, ja również mam takie zdanie, że, że chyba do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zbyt łatwo się dostać czasami, więc to chyba nie jest aż takie prestiżowe. No, właśnie, nie jestem do końca pewien, jak to już wy wygląda. Słyszałem właśnie różne zdania. Aczkolwiek nie ujmujmy, nie ujmujmy. Tak, dokładnie, nie ujmujmy. No to jest, zwłaszcza, że to jest właśnie, mówię, pisarz, który przyszedł do nas, do naszego gatunku z zewnątrz. To także, no, e, panie Jarosławie, jak najbardziej mm. w grozie literackiej. Książkę wydało, to jest też bardzo fajne, zyski Spółka. O! To jest duże wydawnictwo, wydawnictwo z historią, jak wiemy, więc no, ciekawa rzecz, znaczy książka, książka to tak naprawdę to jest antologia, składa się z, Boże, naprawdę wielkiej ilości tekstów, nie policzyłem tego i pewnie nie policzę, ale jest to bardzo, bardzo duża ilość opowiadań, te opowiadania są Małe, tak naprawdę. I tutaj no, jak najbardziej jako Jakubowskiego rozumiem, bo sam też e, pisałem i też czasami mi się zdarza jeszcze pisać takie właśnie małe jednostrzałówki. I to, to jest ten typ opowiadań. Takie małe, zwarte strzały, można powiedzieć. z tego się składa ta antologia. E, będę narzekał teraz. <śmiech> <śmiech> jak, jak to zwykle ja. Nawet na wakacjach, kiedy jestem odtworzony, muszę narzekać, a ja, no będę narzekał, ponieważ wydawnictwo ewidentnie spieprzyło korektę. No to dziwne. No. Zwłaszcza, że, że, że, że, że właśnie wydawnictwo no, nie powinno tak robić, zwłaszcza takie wydawnictwo, ale otwieram sobie książkę i czytam. I coś mi nie gra, mogę powiedzieć. No i Widzę tutaj straszną naprawdę ilość powtórzeń, nie wiem, nie, nie sądzę, żeby był to styl Jakubowskiego, mogą być to po prostu tylko i, i wyłącznie jakieś błędy, ponieważ no, to jest, to tak się nie pisze, tak, że na przykład pojawia się dziewięć powtórzeń typu mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna, nie na jednej stronie, prawda, to jest... To jest no to przeszkadza w czytaniu wręcz. No tak, to jest jakiś brak synonimów. <grym> tak, dokładnie. Strasznie, strasznie ubogie te synonimy są tutaj. I żeby nie było, że to jest tylko na jednej stronie. A akurat sobie zaznaczyłem stronę 33, Gdzie w jednym akapicie mam mężczyznę użyte, użytego raz, dwa, trzy, cztery razy w jednym akapicie. <grym> Na stronie z kolei na przykład 51, czyli nie tak daleko stamtąd, mamy sobie na przykład, już teraz wejdę sobie na stronę 51 i też mam zaznaczone mężczyznę, mężczyznę, mężczyźnie, mężczyźnie, jałowce, jałowców, jałowca i tak dalej, i tak dalej. To są błędy, które po prostu nie powinny się zdarzyć, zwłaszcza w takim wydawnictwie i nie będę tutaj Jarosława Jakubowskiego krzyżował z tego powodu, ponieważ na to nie zasługuje. Zasługuje na okrzyżowanie korektor, który tych błędów nie wychwycił no, po prostu. No tak, tak. Mimo wszystko to przede wszystkim no, jest ktoś, kto filtruje zawsze teksty literackie Dokładnie. idące do wydania, więc nawet gdyby sam autor mógł takie błędy popełniać, no jednak ktoś je powinien wychwytywać, ale tutaj jest to trochę podejrzane, bo ja też wątpię, żeby sam Jarek był osobą, która no aż tak te błędy sadzi. No, ja też bardzo mocno wątpię. To jest e, o, pisarz, który już ma pewną renomę i który już od dłuższego czasu, naprawdę dłuższego czasu wydaje różne rzeczy na pewno nie będzie sadził takich błędów. I zwłaszcza, że patrzę na jego styl i na to, co pisze. A pisze bardzo, bardzo dobrze, zwarcie i, i, i ciekawie. Sądzę, że nawet jeśli takie błędy się wkradł w tekst, co zdarza się każdemu i nie oszukujmy się, nawet Wielki Filipiuk sadzi błędy takie, że, że w, w głowę mała. Zresztą sam go rozumiem, bo sadzę podobne. <śmuszę> To, A, to, to po prostu od tego jest korekta. Szczególnie w takim znanym wydawnictwie, wydawnictwie jakim jest Zyski Spółka, że żeby, żeby działać po prostu, prawda? Więc no, no tak się troszeczkę zniechęciłem się trochę niesmak. do tej... Tak, no zacząłem czytać i, i miałem, miałem troszeczkę smak, zwłaszcza, że miałem rozdźwięk pomiędzy tym, jak Tekst jest napisany, że ten, ten drak synonimów, a tym co się tam właśnie dzieje, że widzisz, że te opowiadania są bardzo, jak mówiłem, minostrzałowe. tak? To są... to właśnie ja się miałem zapytać jeszcze, jaki jest mm -hmm. mniej więcej klimat tej, tej grozy, czy to są tak, bardzo tak. różne rzeczy, czy idą w jakimś konkretnym podgatunku horroru, czy to w ogóle jest horror, czy też bardziej właśnie taka opowieść grozy, opowieść niesamowita? No, to jest bardziej właśnie opowieść niesamowita i no, taka irracjonalna groza, nazwałbym to, bo mamy tutaj na przykład opowiadanie o człowieku, który kupi swoim dzieciom pozytywkę w jakimś sklepie. Nie wiem, czy tęsko, czy biedronce, czy chuje to, ale kiedy przyniósłem do domu, okazało się, że, że ta byt gra cały czas w zasadzie i, i nie daje mu spać. Potem, kiedy dzieci się już znudziły, kiedy pozytywka została rozwalona, o, zaniósł ją na Pawlacz i zapomniał o niej, a ona za, dalej zaczęła grać w, w nocy. I nawet wtedy, kiedy już <śmiech> była już nie bateria, także, także, także, także, także grała. <śmiech> Więc to, to opowiadanie ma, nie wiem, 4-5 stron. Kończy się tym, że to akurat mogę zespojować jeden tekst, żeby, żeby mniej więcej nakreślić w jakim stylu pisze Jakubowski i kończy się tak, że gość, wręcz bohater opowiadania, trafia do e, zakładu e, dla psychicznie chorych i w końcu ta pozytywka wręcz go prawie że wykańcza i kiedy wraca już z domu do swoich dzieci widzi, że mają nową pozytywkę, to zaczyna wariować i wierzę, że cień, który w tej pozytywce gdzieś, gdzieś siedział, jakiegoś małego chłopca będzie go prześladował aż do śmierci. To jest, to jest groza, która jest bardzo szybka i jednocześnie bardzo sugestywna. A także no, to jest taki rodzaj racjonalnego strachu. Tutaj nie ma żadnych wampirów, nie ma żadnych morderców. Jest Coś, co Mysylię, coś, takiego nie, się sam, nie zgadza troszeczkę w rzeczywistości. Tak, tak, tak. tak. Mamy, mamy coś w rzeczywistości, co się nam nie zgadza. Mamy jakiś, nie wiem, mamy człowieka, który idzie do lasu i nagle zaczyna odczuwać, jakby ten las właśnie na niego patrzył, a potem nie może znaleźć swojego roweru, a potem ten las go wręcz atakuje, albo on się atakuje o ten las. Nie wiadomo za bardzo, co się dzieje i w momencie, kiedy ten, ta, no, t, to napięcie wzrasta i Wydaje się, że zaraz zostanie coś wyjaśnione, cała akcja się kończy. To jest y, ciekawe podejście do grozy. No to są też takie opowiadania jakby trochę psychologizowane mi się wydaje, w niektórych, w niektórych no, momentach. Nie wiem, tak. że taka nieracjonalność wynika też mhm. z, z odbioru rzeczywistości pewnej jakiejś. Tak, tak, tak kiedyś pamiętam, były takie podobne teksty zahaczające o grozę. Będę musiał chyba po nie sięgnąć i być może nawet kiedyś przedstawimy w audycji. Piotra Grzesika, autora z Krakowa. Straciłem z nim już kontakt w tej chwili, ale on wydał kiedyś trzy zbiory opowiadań bardzo takich, no właśnie dziwnych. Nie był to horror, ale często ocierało się o horror. Nie była to fantastyka, ale... To, było, to, to naprawdę były właśnie bardzo dziwne yy, właśnie takie opowieści, no niesamowite w pewnym sensie, ale, ale niesamowite yy, pod względem na przykład yy, zdarzeń losowych, yy, które wynikały jedne z drugich, ale w taki fajny, magiczny sposób można powiedzieć. No, najbliżej to może było temu do realizmu magicznego, ale to i tak jest takie nie do końca porównanie się. Sięgniemy po to, Michał. O, dobrze mi to się przypomniało. Mm -hmm, to może być ciekawe, bo ja tego też nie czytałem. Przygotuję, przygotuję te książki. To jak przyjedziesz do mnie kiedyś, to zapoznamy się. Mm -hmm. No, właśnie w tym stylu to, o czym mówisz, to właśnie jest Jakubowski. I być może nawet zainspirował się tym autorem, o którym wspominasz. No ja, ja przyznam szczerze, że nie, nie czytałem tego. Natomiast... To się był akurat niszowym autorem w pewnym sensie, aczkolwiek wydawany był przez y, duże wydawnictwa, ale mało było o nim jakby słychać. No muszę, tak jak mm -hmm. mówię, muszę sobie wrócić do tego autora. No, no ciekawa sprawa. No, natomiast no, jak Jakubowski, wracając do niego, to jest ewidentnie coś nowego, jeśli chodzi o grozę. To nie są... To nie są rozwinięte opowiadania, to, to, to nie są nawet, tak na dobrą sprawę opowiadania, to są to, to, to, to, to, to są prawie że miniatury, które bardzo mocno oddziałowują i zostawiają człowieka w takim poczuciu, nie wiem, czy niedosytu, czy też wręcz oszołomienia. O, to jest lepsze słowo. Brzmi mhm. zachęcająco w każdym razie. Tak, jeszcze nie wiem, co to sądzę o tym autorze, ale no, podoba mi się, naprawdę mi się podoba i, i, i żałuję naprawdę, że, że, że zyski spółka wykonało taką troszeczkę kraciem robotę, bo, bo to, to jest naprawdę dobra książka. Czyli rekomendujemy ty... ogólnie? A, rekomendujemy, oczywiście, no, to, jest, to jest coś, cieka... coś ciekawego. Powiem no, tak, nie mogę się decydować, czy to czy ta książka mi się bardzo podoba, ale mogę powiedzieć, że intryguje mnie. O. To jest, to jest, to jest najlepsze, najlepsze, co jak mogę ująć, to, to sądzę o oczach pełnych strachu. I tym I samym obok, intrygujesz to. również mnie <grych> swoją twoją <opowieścią. grych> I mam nadzieję, że też i naszych słuchaczy. Sięgnę, sięgnę, tak, tak. tak. Na, na dla wszystkich, którzy słuchają audycję Mistery Agrozy, dla słuchaczy radia Panteon, szczególnie Także dla fanów literackiej, filmowej i jakiejkolwiek grozy, także tej życiowej mam kolejną polecankę muzyczną. Tym razem będzie to Thinking It Back zespołu Moloko. Piosenka, która została użyta w filmie Woman, Reup czyli w Indykatorze, w scenie, która dla mnie jest najbardziej erotyczną sceną ze wszystkich, jakie oglądałem w historii kina. Nie będę wchodził w szczegóły, ale to nie jest to na seksu. To jest y, coś głębszego, bardziej krwistego, a jednocześnie tak niesamowicie erotycznego, że przejmującego mnie do, w, w, można powiedzieć, trzewi. Think, it back to pomolok. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will Have what you want, your way's always the best way I have succumbed to this passive sensation Peacefully falling away I am the zombie, your wish will